Cześć, audycja kadr Dzisiaj odcinek jubileuszowy 50. Uhu. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. No i zaczynamy jak zwykle od newsów. Pierwszy taki news naszego krajowego podwórka. Dwa, dwie firmy, dwie instytucje łączą siły. Instytucja Łukasz Kowalczuk. Dokładnie tak. I Instytucja Słowobraz. Wytwórnia Słowobraz. Bardzo ładnie Krzysztof. Ci to zajęło? Nauczenie tak. się pod tytułem wydawnictwa? Ale, ale chyba pod, się pod wreszcie nazwy? udało. Więc dowiedzieliśmy się. Czego się dowiedzieliśmy, Andrzeju? Tego, że to, co Łukasz Kowalczuk prezentuje, a reprezentuje siebie, e, będzie wydawane przez e, właśnie słowoobraz. I na początku e, mamy szansę zobaczyć Rada Erwanka. Tu było to robione razem z Jackiem Tiglem. Łukasz tu odpowiadał za scenariusz. Oraz Strike Team Name Diamond Force. Uwielbiam tytuł. Tak, tutaj scenariusz był Tanera, a rysunki Łukasza Kowalczuka. I okay. wspaniale, że w końcu udało się znaleźć wydawcę. Gratulujemy Łukaszowi. Bardzo czekamy na publikację. Natomiast o samej publikacji tutaj jest troszeczkę więcej informacji. Mm. Mianowicie spójny format i oprawa graficzna, czyli zakładamy, że będą, od razu że będą kolejne tomy tych publikacji. Objętość większa od zeszytu, odrębna, zamknięta całość za każdym razem, żadnych wyszukanych nowych nazw. Serię będzie markowało nazwisko Łukasza Kowalczuka, pewnie z jakimś dopiskiem. I właśnie na pierwszy ogień idą te dwa tytuły. No, Łukasz zmienił logo na swoim Facebooku. To tak, chyba... tak, też widziałem. Na razie nie ma informacji na temat kolejnych tytułów, cen czy dat publikacji, ale myślimy, że... Na początku przyszłego roku. Może jeszcze w tym już się czegoś dowiemy. My czekamy. Oczywiście. Mamy nadzieję, że wy też czekacie. No i troszkę żałuję tylko, że skończą się wrzuty na Facebooku kasza Kowalczuka o treści poszukiwanie wydawców, które były bardzo, bardzo zawsze zabawne. Ale z drugiej strony bardzo fajnie, że się ten wydawca wreszcie znalazł. Mhm. No i jest to słowo obraz, który co prawda wydał na razie tylko dwa komiksy, ale za to Plamy nie dał, jak są niektórzy, którzy wydali dwa komiksy w tym roku. Albo a, mamy, w tym, ale, tym roku, albo, albo nawet jeden. Więc e, cieszymy się, oby, oby wszystko poszło prawidłowo, no i oby tak dalej. Natomiast... Powrót za światów? Tak, powrót za światów. Listopad już dawno się skończył, a mamy tutaj powrót za światów. Chociaż z drugiej strony... No nie, no to jest Boże Narodzenie, więc to... Ale mamy przedświąteczny cud, o tak, tak to nazwijmy, mianowicie wydawnictwo Zideka, o którym wszyscy znowu myśleli, że już dawno umarło, a tymczasem ożyło i zaprezentowało na swoim facebookowym profilu po blisko 10 miesiącach przerwy. Pojawił się tam jakiś spis i Przez zaczynają preorder. Tak, nie, pojawi pojawiły się zapowiedzi na, na cały rok 2018 i to z konkretnymi datami typu 24 styczeń, 14 lutego, 7 marzec i tak dalej, aż do nawet 3 października. Nie ma, nie ma jeszcze terminu prawda międzynarodowego festiwalu? Nie, nie ma. No to tutaj są takie terminy no, podane orientacyjne. Prawdopodobnie jak to w wydawnictwie SIDEKA bywało, coś się opóźni bardziej lub mocniej. Aczkolwiek trochę się podś podśmiewając z wydawnictwa SIDEKA, trzeba jednak uczciwie przyznać, że Oprócz Dardewila, to wydali wszystko, co zapowiedzieli. No tak, Co, tak. co prawda była cisza radiowa przez długi czas. Na Facebooku się nic nie odzywali, żadnych newsów nie było, a tu nagle pf, komiksy się pojawiały. I myślę, że to... Jeżeli się wiesz, nie odzywać na Facebooku niż pisać w jakieś durdymały, więc... Dokładnie tak. Więc co zostało zapowiedziane na przyszły rok? Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, dziewięć, dziesięć pozycji w zapowiedziach na przyszły rok. Jest to tak, 21 Tom Koziorożca, Detektyw Raffington Event, czyli tytuł, który już się pojawiał we wcześniejszych zapowiedziach, ale jakoś nie umiał się ukazać. Następnie na marzec jest Styx. Później są tytuły, które w ogóle nic mi nie mówią, mianowicie Bruno Brazil, wydanie zbiorcze oraz Bob Moran, wydanie zbiorcze. Mhm. Więc nie mam, nie mam zielonego pojęcia co to jest. W każdym razie Bob Moran będą trzy wydania zbiorcze w przyszłym roku. Bruno Brazil zresztą tak samo. I w listopadzie bądź w grudniu przyszłego roku Wielki Martwy Księga czwarta. I tutaj od razu pamiętam na Facebooku zostało podane, że ten ostatni tytuł może się ukazać troszeczkę później. Ze względu na to, że to będzie tak naprawdę miesiąc po, tym, po premierze Wielkiego Martwego w Francji. Chyba we Francji, chyba. W każdym razie yy, na zachodzie. Yy, tak, Na zachodzie, nie krótko po, po premierze tego tegoż tytułu i oczywiście pod warunkiem, że się gdzieś tam po drodze nie opóźni, więc to jest taka orientacyjna data. Niemniej, no, cuda się dzieją. Kultura gniewu zapowiada bośniakiego płaskiego psa na styczeń, zdaje się, tak? Mm -hmm. e, Sideka znowu się odzywa i zapowiada dużo komiksików. Jest o... tylko jedna rzecz, której brakuje. Żeby ukazał się Ubek i jego pan, czyli drugi tom ursynowskiej grupy do rozwałki. A, okej, okay, okej. Okay. Ja, to ja bym. No, jeszcze Prawie zapomniałeś. To ja bym jeszcze chciał dodać do tego, że ja cały czas czekam aż reorganizacja wydawnictwa Mandragora dobiegnie końca. <głosy> Bo, no, kurczę, no, długo im to schodzi, ale ja cały czas wierzę. No, generalnie cuda się dzieją. Nawet a już w sumie nie, nie chciałem o tym mocno wspominać, ale. Cuda się także dzieją w listach od wydawnictwa na F do ludzi, którzy dostali w Żółwie. Dostajesz Żółwie, prawda? No, dostałem. Odesłałeś się już? Nie. Rozważam zostawienie, bo są ładnie wydane i. Okay. Nie zdążę przeczytać. Dobrze, w każdym razie y, widziałem zdjęcia, które mi podesłałeś, tegoż listu dodanego do przesyłki. I... Ale wyrzuciłem go, bo bym ci go pokazał. Nie, no ten list, list był cudowny, generalnie bardzo w retoryce tegoż wydawnictwa, więc ach, cuda się dzieją. Wszyscy są winni, tylko nie, nie wydawnictwo na F. Ale co tu dużo mówić, no dzieje się sporo w zapowiedziach, tam widzieliśmy zapowiedzi Egmontu na luty. Za, zapowiedzi kilku wydawnic na najbliższy czas, więc no nie zwalniają wydawcy i to my mamy największy problem z tym wszystkim, bo no, trzeba skądś ciułać na to wszystko, albo coraz mocniej wsiąść listy zakupów, co, co boli za każdym razem, prawda? Za każdym razem. Oh. Za każdym razem. <laughs> Ale faktycznie bardzo, bardzo rzecz wychodzi. Bośniacki, płaski pies po, po latach. Uwierzę, jak zobaczę. Jak dotknę. Nie, no to jak już jest aż tak zapowiedziane, to, to musi się ukazać. Co no bardzo cieszę. Jeszcze książeczka do From nie? Jeszcze, A tak, książeczka te, do From jeszcze. Też by mogła się wreszcie ukazać. To też już myślę ładnych parę lat od, od pierwszych zapowiedzi. No, ale kto wie, no skoro ten 2018 się zacznie, prawda, takimi cudami, no to, to czekamy na kolejne cuda. Dalej Ursynowska Grupa. <śmiech> mm -mm. Dalej Mandragora. Może jeszcze, nie wiem, jakieś wydawnictwo, które zniknęło. Tak no, dobry komiks może się odrodzić. Kto wie, kto wie. Co tam. jeszcze będzie... Manzoku zniknęło. Ach, Manzoku no, faktycznie. No ale Manzoku ma tako, takiego swojego spadkobiercę pod postacią sideki, prawda? I trochę tu, bo im skończył Y. <śmiech> y i Planetary. i co tam jeszcze. I Daredevil'a przejęli. No, więc moje planetary, które mam na półce, angielskie wydania dokończone z polskiego wygląda tak kretyńsko, jak mam Jeden, dwa, dwa, dwa trzy, trzy, trzy, cztery. Dokładnie tak samo mam i ja. Więc no <głos> no wy... ale Autority to ktoś mógłby dokończyć. No, być może po ewentualnym sukcesie Planetary zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o inne zapowiedzi teraz się przeniesiemy na moment do Stanów i tutaj Young Animal. Mhm. Gdzie ja już naprawdę bardzo mocno bałem się, że ten imprint zostanie zaorany w bardzo szybkim tempie. Ale niestety to, niestety Boże, niestety imprint zaorał okładką z księdzem Batmanem lewitującym w powietrzu. Tak, tak, no za, za, nie tylko zapowiedzi, ale i okładki do mm, Milk, Wars. Milk Wars, no cudowne. Natomiast y, bardzo się bałem tego, że bo, y, 3 z czterech tytułów, które się ukazywały w imprincie, zostały zakończone na numerach 12. <śmiech> y, bug, y, ta miniseria o Bagu też y, opóźniana, ale y, ma się zakończyć na numerze piątym. No i przez jakiś czas nie podawano żadnych informacji na temat Ale tego co dalej. Ale był określany jako miniserie. Tak, tak, tak, cały czas. I tylko, że spotykały go opóźnienia. No, no, to jasne. no a Doom Patrol to w ogóle nie mówię. tam. Jak dobrze pójdzie to może ten drugi story arc gdzieś tam skończą w okolicach kwietnia przyszłego roku. Mhm. W każdym razie bardzo się bałem tego, że po przejęciu tego imprintu, przejęciu w cudzysłowie przez e, Vertigo, no będzie to po prostu tak wiesz, wygaszane po cichu gdzieś tam na, za rok tylko Doom Patrol będzie się ukazywał i, i w sumie tyle. Na szczęście pojawiły się informacje na temat tego co nastąpi w marcu. Tutaj mały offtop. Podejrzewam że w marcu będzie jakiś wielki wybuch w Stanach. Bo e, wszystko co jest zapowiedziane takie tak, z takich większych rzeczy które by mnie cokolwiek interesowały e, to f, no. Imidz na, na marzec już ma chyba z 10, jeszcze nie ogłoszono tych oficjalnych zapowiedzi jak nagrywamy, ale chyba z 10 nowych tytułów tam wystartuje w marcu. Odrodzenie Young Animal, odrodzenie w cudzysłowie, też nastąpi w marcu. Widziałem parę, widziałem zapowiedzi Dark Horse'a na marzec i tam też parę tytułów fajnych się zacznie pokazywać, więc w tym marcu może być naprawdę wow. No ale wracając do Young Animal. O Dark Horse jeszcze za chwilę porozmawiamy. Okej, okay, dobra. Natomiast e, jeśli chodzi o Young Animal no pojawił się taki news co dalej z tym imprintem właśnie od marca <coughs> i od zakończenia Milk Wars. no więc e, W całym tym newsie nie ma słowa od Doom Patrol i w sumie w sumie mnie to nie dziwi bo do, do marca ja naprawdę podejrzewam że ten numer 10, 11 i 12 się nie zdążą ukazać. Mhm. Zbierasz to zeszytowo mhm. cały czas. No jak ci się czeka? E, spoko. Spoko. Okay. Ja w zeszytach też przeszedłem mhm. na mm... Czytanie z opóźnieniem. Zbieram, Aha, tak, sobie sto, zbieram sobie jedną historię w sześciu numerach i sobie ją czytam dopiero. No to na ten drugi tom Doom Patrola w sześciu zeszytach. Mam to sobie... nadzieję, że nie zgubiłem poprzednie. <laughs> no, okay. no więc tak, w marcu pojawią się trzy nowe serie, które de facto są kontynuacjami tych poprzednio mhm. zakończonych. I tak oto Cave Carson Has A, Cybernetic Eye no, prze, no. przemianuje się na Interstellar Eye. Interstellar Eye. Znaczy dalej Cave Carson has. Dokładnie. Mother Panic przemianuje się na Mother Panic Gotham AD. Natomiast Shade the Changing Girl będzie teraz Shade the Changing Woman. I to są po prostu naturalne kontynuacje tych wszystkich tytułów, które e, były dotychczas wydawane. Nawet dokładnie nie wiadomo czy całe Milk Wars będzie miało jakiś wpływ na fabułę tych tytułów. Wiemy tylko, że w Mader Panic główna bohaterka zostanie przeniesiona do przyszłości, do Gotham przyszłości, gdzie nie ma Batmana i e, żadnych jego spadkobierców. No, Cave Carson po prostu będzie przeżywać nowe przygody z nowym okiem. Kosmosie. Dokładnie. Natomiast Shade tutaj jest tylko tak mm, napisane kró króciutko, że dowiemy, swoją formę. dowiemy się jak Loma poznała oryginalnego Changing Mana i właśnie to, co teraz powiedziałeś. Mhm. Do tego dojdzie Eternity Girl, sześcioczęściowa miniseria o superbohaterce, która wskutek pewnego wydarzenia została potwornie oszpecona i chciałaby ze sobą skończyć, ale nie może, bo jest nieśmiertelna, więc w związku z tym postanawia zniszczyć świat. Logiczne? Doceniam bardzo. <śmiech> jak, najba jak najbardziej logiczne. więc do, no, Brzmi to całkiem spoko, aczkolwiek tutaj mm, za scenariusz odpowiada Magdalenę Visario. Znam jej jeden tytuł, który się nazywa Kim and Kim z wydawnictwa Black Mask i był dla mnie potężnym zawodem, więc tutaj, tutaj tak troszeczkę... Ale pod... zawsze trzeba dać szansę. Pamiętaj o Robin Morrisonie. Pamiętam o Robin Morrisonie. Ale no, Ze względu na to, że na okładce będzie znaczek Young Animal to już jest wiesz, plus 10 do pewności, że i tak to sprawdzę. Tak samo jak czekam na zapowiedź miniserii z bugiem, chociaż pierwszy numer mnie totalnie nie... nie nie przekonał, to na wydanie zbiorcze sobie czekam. Mhm. I taka rzecz, która jest troszkę niejasna, bo na cbr który który jest serwisem coraz mniej czytelnym i fajnym. Na się nie da zjechać w dół, bo się ładuje kolejny artykuł i jest w ogóle bez sensu. Dokładnie. Bardzo mi się nie podoba. Jest wiele rzeczy, które tam się pojawiło i mi się też nie podobają. Ale chodzi o to, że w CBS w newsie po, po, na temat Young Animal pojawiła się informacja, że dwie miniserie Dead Bad i Motherlands, które były zapowiadane jako tytuły z Vertigo w tym newsie się pojawiły jako tytuły z Young Animal mhm. w innych newsach, które sprawdzałem też zostały te tytuły wymienione, ale jako tytuły z Vertigo więc tak do końca nie wiem, czy, czy CBR się po prostu pierdyknął, czy nie ale tak tylko wspominam w ramach o, no tak, obok kro kro Kronikarskiego obowiązku. Nie wiem. Deadbed to jest e, miniseria ze scenariuszem Joshua Williamsona e, oraz rysunkami Rileya e, Rosmo, którego bardzo lubię, więc to jest to też takie, e, raczej się zainteresuję. Motherland to jest Simon Spurrier i Richard Scott i e, e, scenariusze Spuriera, które znam nawet te z Marvela, bo on tam pisał e, X-Men Legacy z Legionem w roli głównej. No, to bardzo wysoko sobie cenię, więc nieważne, czy to, czy to będzie Young Animal, czy Vertigo zdychające powoli czekające na swój rest restart Vertigo. No, i, no. Tak, i tak się zainteresuje. No więc cieszy fakt, że Young Animal no, nie umiera, nie będzie nie, nie Masz wrażenia, że Young Animal w, paradoksalnie jeśli chodzi o DC i ich sposób, takiego planowania, że non-stop się coś zmienia, resetuje i nie wiesz czego się spodziewać, to Young Animal jest czymś, co miało z góry założony plan i powoli, ale konsekwentnie, z wyjątkiem Doom Patrola, go sobie wypełnia jest w miarę spójne. Tak, tak. Znaczy ja mam takie wrażenie, że restart tych tytułów jest jednak troszeczkę wymuszony słabymi wynikami sprzedaży. To jest takie moje wrażenie. Myślałem, że po prostu że wydaje mi się, że pierwotny plan zakładał, że robimy Milk Wars, a później kontynuujemy serię pod, pod określonymi tytułami i kontynuujemy numerację. Ale oprócz Doom Patrola, jeśli chodzi o wyniki sprzedaży Daimonda, no to te tytuły fatalnie sobie radziły i no, wydaje mi się, że nowe jedynki, nowe tytuły. Ci sami twórcy to jednak jest taki trochę krok w stylu Marvela. Ale, ale mogę, kiedy mogę wychodzi Umbrella Academy od Netflixa? Nie, w, wiesz, chodzi bardzo, mi o to że, bardzo dobre pytanie, że może jest to połączone jakby z e, hypem, który nakręci się na Umbrella Academy, który będzie wychodzić i tym samym na twórców. Mhm. I jak wtedy no i stary akurat wydaliśmy pierwszy numer, który, który tam pisał e, Way całkowicie przypadkowo. No, Może to też z tym związane. Aczkolwiek jednak tutaj trzeba uczciwie przyznać, że nie licząc Keiva Carsona to Gerard Way tak naprawdę przy tym A tytułach... jego nazwisko przy imprincie, tak, nie? to, to jest nie chodzi mi o to. Jest na okładce, ale tylko jako właściwie no, tam pomysłodawca z... Dokładnie tak. No nie wiem, zobaczymy, ja prawdę mówiąc nie wiem kiedy Umbrella Academy wyjdzie. Ja tam jeśli chodzi o takie serialowe rzeczy no to do serialowych rzeczy też przejdziemy zaraz mhm. ale jeśli chodzi o około serialowe rzeczy to tylko się tak interesowałem ostatnio mocniej Deadly Class które będzie robiło sci-fi lub też jak to woli powiedzieć syfy. No i w sumie się nie interesowałem jakoś, jakoś bardziej ale no cóż to jest do sprawdzenia. Może wy coś wiecie jeśli wiecie to dajcie znać jak najbardziej. A tymczasem ostatnio świat żyje Wykupieniem Foxa przez Disney'a. Tak. Czy ciebie to jakoś mocniej poruszyło? Tak. Opowiedz o tym. <głos> Podziel się swoją historią. Tak. Znaczy. Wspieramy cię. Mm, czy martwi mnie? Trochę mnie martwi. Natomiast bardzo mnie e, tak bawi, ale to jest śmiech przez łzy. Mm. Sprowadzenie tego tylko i wyłącznie do tego, że X-meni będą w Marvelu i, mhm, tak, I, i że będzie fantastyczna czwórka i, i odcinamy się na wszystko inne, z czym jest, z czym jest związany Fox. Mhm. A, no i niech sobie będą w tym Marvelu. Jedyne, co może z tego wyniknąć, z tych X-menów... Ja bardzo nie chciałbym właśnie tego, tej fuzji. Bo owszem, dla mnie y, film... A te teraz akurat jeśli chodzi mi o komiksy, to mhm. podejście Marvela do obcinania serii wszystkiego, do czego nie mają praw, żeby robić film, bo na tym mniej zarobią. Tak samo jak y, każda taką biatykę jak Marvel vs. Capcom, mhm. to w trzeciej części nie ma żadnego X-mena. Ani wiedziałem. nie ma doktora Duma, a zawsze grają Wolverine'em <śmiech> i Dumem. Nie wiedziałem o tym, okej. Okay. no, Bo co, bo nie mają do niego praw. Mhm. Znaczy no wiem, że komiksowo na przykład próbowali trochę ograniczyć świat mutantów na rzecz Inhumans im to bardzo nie wyszło i teraz tych mutantów Bo kogo jest kogo obchodzi Inhumans? Próbowali no. też serial zrobić, gratulacje, jeszcze upewnili wszystkich w tym. No, dokładnie tak. Pierwszy odcinek w Vimaxie, żebyście na wielkim ekranie zobaczyli jak gówniany jest ten serial. Ale no, lepszej prawda, reklamy nie mogli sobie zrobić. Jeśli chodzi o ten serial, ale... Jakiegoś prezydenta mogli zgwałcić jeszcze tamto. Natomiast jeśli chodzi o, o kwestie X-Men wracających teoretycznie do, do Marvela, no to pomijając, znaczy no nie pomijając, bo filmowa franczyza X-Men ma już chyba naście filmów, jeżeli dobrze liczę. Bo pierwsza trylogia oba Wolverine y 3 nawet, bo jeszcze Logan plus no, nowa trylogia to już jest 9, plus Deadpool to jest 10, ok, no to 10 może coś pominąłem, plus seriale, które są co prawda nie do końca związane z filmami, ale no ten świat filmowo-serialowy jest już bardzo mocno rozbudowany. Zwłaszcza, że seriale bardzo dobrze przyjęte. Mhm. I zbliża się Deadpool 2, zbliża się kolejna część X-Men filmowa. Więc te, ten, ten świat no jest już mocno taki zakorzeniony. Faktem jest, że część tych filmów, no to jest Padaka totalna, X-Men Trójka, ten pierwszy Wolverine, bo to, no to nie ma o czym wspominać absolutnie. Tak, ale na przykład wiesz Pierwsza Klasa i ale no, właśnie, kontynuacja to pierwszej klasy. W właśnie którą chodzi mi o to, że o ile te. Ta, Kontynuacja pierwszej klasy. Przeszłość, która nadejdzie? Day of Future Past, tak. Jak, jakkolwiek to się po polsku nazywało. Chodzi mi o to, że... Przeszłość, która nadejdzie. Nieważne. No to, Chodzi tak, to... mi o to, że ten, ten świat filmowy już jest taki dość mocno zakorzeniony i w świadomości widzów. Więc jeśli faktycznie nastąpiłaby ta fuzja tych światów, musieli Disney prawdopodobnie wymienić wszystkich aktorów. Zaora cały ten świat, który co prawda zrobienie timeline'u jakiegoś rozsądnego filmów z X-Men w roli głównej jest niemożliwy absolutnie. zwłaszcza, że kolejne części negują poprzednie części i już nikt nic nie wie. No ale ja się przyzwyczaiłem do, do, tego, do tego świata, który jest przedstawiony. On się całkiem fajnie rozbił. Aha, jeszcze jest New Mutants zapowiedziane. A, no widzisz. I e, bo, bardzo się boję tego, że dołączenie X-Men do mm, reszty disneyowej rodziny to będzie zrobienie z tej franczyzy kolejnych prawda Avengersów takich śmieszków ha, ha, bijemy się świat wybucha ratujemy świat jednak nie wybucha takie takie tego typu rzeczy. No, a tymczasem patrz no Deadpool był czymś nowym mimo wszystko. Logan był czymś bardzo nowym jeśli chodzi o kino superbohaterskie. Te pierwsze zapowiedzi New Mutants sugerują że to będzie horror młodzieżowy więc, a nie film superbohaterski. Nie chciałbym, żeby momen, w momencie, w którym Fox próbuje zrobić coś innego z kinem superboaterczym, żeby to zostało zaorane, przez Disneya. Mm -hmm. To jest taka rzecz, która bardzo mi przyczyna. No fantastyczną córkę. Niech biorą, <śmiech> niech z tym robią coś, coś bo nic gorszego zrobić nie, nie będą w stanie. No ale no a poza tym serialowo, no Legion. Legion był super. oglądać go w końcu? Tak, ob obejrzałem. Tak, Kozak. Ten. E, no, ob obdarowani. No tak czy no znaczy, nie, no Gifted też, też mi się bardzo fajnie ogląda, pomimo tego, że to jest taka telenowela trochę, ale cholera, komiksy z X-Men to też była telenowela i o ile ten serial ma bardzo dużo wad, to też ma w sobie bardzo du dużego ducha tych oryginalnych właśnie mutanckich komiksów i to mi się też bardzo podoba. No ale to jest tylko taka kwestia X-Men, no, ta, ta fuzja Disneya z Foxem, no, to jest dużo szersza sprawa, prawda? Mhm. Jeśli chodzi o komiksy to y, po pierwsze jest to Kolejna próba udupienia Dark Horse'a. Dokładnie. Bo zabierają. Już się cały internet śmieje, że ksenomorfy będą na tak, kolejnej Ale przecież gigantyczne uniwersum, które jest zbudowane wokół y, obcego i predatora. Zabrali już im Star Wars. Teraz tak, zabra, za, zabrali już Star Wars i wymazali Star Wars? To jak teraz, wiesz, zabiorą Aliena i Predatora i, i wymarzą Aliena i Predatora? No słabo będzie. To już ludzie wyjdą na ulicę. Raczej nie. Aczkolwiek... E, nie w piwnicach dalej siedzą, ale e, chodzi o to, że... Simpsonowie zdaje się też tak, przejdą. Znaczy prawda? w ogóle chyba pół boomu przejdzie do Disneya, tak, tak. naprawdę. I planeta Małp będzie wtedy mogła przejść. No i to jest. Znaczy, nie wiem, czy to jest zła czy dobra wiadomość, ale te, komi znaczy, te, komi te komiksy z planety Małp wydawane przez Boom były w większości bardzo fajne. Tak, ale znaczy, źle, nieźle. Problem jest taki, że, że robi się jeden wielki moloch, który niedługo będzie miał konkurencję tylko i wyłącznie w DC. Dopóki ich nie wykupią, prawda? No w to, w to raczej wątpię, bo to Warner też jest częścią tego AOTL czy jakoś tak ta, ta, ta fuzja też była jakaś kosmicznie mm -hmm. droga. A, więc w, wątpię, żeby to się stało. Natomiast tworzy się jeden, jedna wielka firma tak naprawdę. To będzie. To tak jest. jak Mattel chciał się połączyć z Hasbro, to już nikt na świecie by nie produkował zabawek oprócz nich. Mm -hmm. Ale to chyba nie doszło do skutku, prawda? Czy, czy coś mi się Jeszcze? Wydaje? Jeszcze nie. Ale y, jeśli chodzi też o całą resztę, są rzeczy, które w pewien sposób nas, nas nie dotkną, a wiem, że ludzie w Stanach się trochę martwią, bo Disney kupując Foxa przejął większość rzeczy. Foxa nie może przejąć stacji telewizyjnej, bo, znaczy, bo według właśnie... prawa federalnego y, firma nie może mieć więcej niż jednej e, ogólnostanowej telewizji, oni już mają ABC. ABC. Tak, ale e, tutaj właśnie, bo ja też sobie do, doczytywałem, wiem, że w, w, u Foxa zostanie właśnie ta cała telewizja Fox Fox News, e, ten kanał sportowy, który oni mają NS, coś ESPN, ale e, ESPN. Prze, przejmują do niego prawa do lokalnych ESPN-ów. No, Tych, które pokazują na przykład jak mieszkasz w jakimś stanie, to drużyna stanową. Mhm. I, i też nie wiadomo, co z tego będzie. Plus, co chyba najważniejsze, przyjmują praktycznie 80% Hulu. I, I w związku z tym, że przyjmują gigantyczną platformę streamingową, jakby nie patrzeć, i mają dostęp do filmów, które robił Fox, których jest więcej niż dużo, mhm. to w związku z tym, że chcą założyć własne własną platformę streamingową konkurencyjną dla Netflixa. Hulu może zostać zaorany. Znaczy Hulu pewnie zostanie wchłonięte mm. przez to, a dodatkowo przejmując Foxa przejęli też już całkowicie Star Wars, bo mieli Gwiezdne Wojny jako tworzenie, ale prawa do dystrybucji należały do Foxa. Natomiast właśnie skoro już wspomniałeś o prawach do dystrybucji, to wyczytałem na chyba też na Sybierze że Fox ma prawa do y, emitowania i produkowania y, live action series z Batmanem, czyli seriali wszelkiego typu i dlatego gota, który leci na Foxie, mogło lecieć tylko i wyłącznie na Foxie, no, chociażby y, Batman z y, 66, no, legendarny serial, jest y, obecnie y, w syndykacie sprzedawany przez Foxa. No i czytałem, że jeżeli umowy nie zostaną w jakiś sposób zmienione, no to nie będzie można, y, Disney w jakiś tam prawda swój korporacyjny sposób sprawi, że tych seriali nie będzie można emitować w Stanach w ogóle. No tam to, że dla mnie po tym czwartym sezonie padnie to dla mnie i tak jest prawie pewne, zresztą ten serial już prawie i tak hashtag nikogo. No ale na przykład Lucyfera sobie lubię obejrzeć pomimo tego całego hejtu wielkich komiksowych fanów wobec tego serialu mi się... Ale Lucyfer z Batmanem? Że... Fox ma do niego prawo? Znaczy nie, ale Fox emituje Aha, serial okay, Lucifer, okay. więc no przypuszczam, że Disney tam nie, nie będzie. A, a Walking Dead kto emituje? E, AMC. AMC. To w e, Polsce na Foxie leciał. To tak, tak. W e, na leciał. E, natomiast po prostu wydaje mi się, że no, wiadomo, Disney nie będzie chciał emitować rzeczy od e, jednej z niewielu firm, których jeszcze nie, przyje, nie przejęli, więc no, spodziewam się, że... Oni lecia... też lubią pieniądze i, i to, to jest chyba... To co mnie najbardziej w, w tej fuzji przeraża, że znaczy tak jakby Fox nie lubił pieniędzy, mhm. ale to co e, chciałem powiedzieć, to jeśli chodzi o kino. To, że Disney przejmuje Foxa, a Fox przynajmniej się starał robić jakieś filmy, które nie są stricte blockbusterami, natomiast Disney jest nastawiony tylko i wyłącznie na takie coś. W tym roku, jeśli chodzi o tam Złote Globy, Oscary jakieś inne rzeczy z Fox'a miałbyś chociaż Kształt Wody, na który bardzo czekam, bo to Giller model Totoro kręci i jest tam mm. pseudo Apsa, Sapiens z lat 50. Okay. czy trzy billboardy za Ebbing, Missouri o kobiecie, która po, żebym teraz nie pomylił, tak, widziałem trailer tego filmu, bardzo fajnie się prezentował i to jest takie nie chcę używać słowa lepsze, bo nie można tego kategoryzować. Ambitniejsze trochę. Tak, Nienastawione na trzy, panie Tak. A co oni z trzy billboardy za Ebbing Mizuri zrobią? Co? Piratów z Karaibów? Znowu. Jo Johna GoDepa tam wsadzą znowu. No. Tak. I, i to jeszcze przejmują przecież e, prawa do innych rzeczy, które miał Fox, czyli do Kevina samego w domu. To już łapę całkowicie na tym położą. Mhm. E, do najstarszej księżniczki Disney'a w takim razie, czyli do pani Daup'Twire, e, czy przejmują prawa do Masza, hmm. więc pewnie będzie jakiś. E, no <laughs> Nowa wersja Masza, tylko tym razem z wybuchami i jakimiś dodatkowymi rzeczami. I z żonym Deppem. I, z Deppem. I, I to już jest do dupy. Że tak dużo. Dobrze, że, dobrze, że nie wykupili Jackiego Chana. Nie wolno wykup Jackiego Chana. No. Jackie Chan powinien założyć własną linię komiksową. Dokładnie tak. Więc i tak nic nie zrobię. I to, że ja, ja powiem tutaj sobie w, w, w Polsce na południu: O głupi Disney, to pewnie tam daleko, daleko i tak nic nie usłyszą. A... Najbardziej z tego przejęcia przeraża mnie właśnie to, to podejście, że, że pieniądze. Mhm. I to jest to podejście, które w komiksach wywaliło serię z X-menami, bo nie mieli praw do filmów. Eee, to jest podejście, które zrobiło Deadpoola i Cable'a z Cable'a i Deadpoola. Mhm. Eee, i, I to mnie przeraża. I przeraża mnie, że Planeta Mob będzie po... Lubię starą Planetę Map. nie ukrywam. Mhm. Pierwsze części Super później jest... Te, te, takie te, te, takie telewiz... niezbadane terytorium, bardzo dziwne te, te, te, te późniejsze Planety takie te, Tak, jest tak dokładnie. To, no. Natomiast ta nowa trylogia Planety Maup jest kosmicznie dobra. Mm -hmm. I obawiam się, że z... znaczy, no to w sumie był trochę taki blockbuster. Mm -hmm. Ale coś ze sobą niósł. A teraz będzie, wstaćmy coś z czego można zrobić zabawkę. Na przykład Porg'a. Akurat Porg'i mi się podobały w Gwiezdnych Wojnach, ale to... Czy wiesz, podobać mi się podobały. Również BB-8 w poprzedniej części też był przeuroczy. Szkoda, no. że tego złego e, robota nie nazwali tak, jak fani proponowali w necie. E, znaczy jak? BB-8. Tam wiesz, bbh 8 mhm. e, Spokojna nazwa by była. Natomiast e, to, to, to ba bardzo, bardzo się tego obawiam. Obawiam się trochę Simpsonów. No i jeszcze jeśli kiedyś by jakimś cudem udało im się przejąć South Parka. Oj to już by w ogóle nie South, South, Park... South Parka dla dzieci. Nie to, to jest absolutnie niemożliwe. Ja może powiem tak już słowem podsumowania. Nie tyle jestem przerażony tą, tą fuzją. Ja jestem po prostu jedną z tych osób, które dostrzegają, że nie tylko je yeah, Marvel w całości, wow! tylko że to, to prawda. Wspaniale, no. to. To jest znacznie szerszy kontekst w tej fuzji. też Trzeba właśnie na, na ten szerszy kontekst spojrzeć a nie tylko jarać się że jeszcze się ludzie nowy, zachłystną tym Disneyem. Nowy aktor będzie grał Wolverine'a i będzie biegał z kapitanem Ameryką i będą się tułować z Doktorem o Dobra właśnie zrobiłem dobry scenariusz na Avengers 8. No ale no, to jest coś więcej jednak mimo wszystko. Natomiast jeśli jeszcze w klimatach telewizyjnych to tutaj tak w pięciominutowym skrócie. Żeby... Liczyć ci czas. Dokładnie. Poczekaj czas jeszcze dwie sekundy. Dobrze? Dawaj. Okej, okay, już lecę. E, obejrzałem sobie dwa odcinki pewnego serialu opartego na pewnym komiksie i nie będzie to Pani Sher przy którym utknąłem na czwartym epizodzie, a ty? Ja obejrzałem całego Punisher. Okay. E... Bardzo mi się podobało to, co aktor grający Franka wrzucił na, na Twittera, że byli tam wszyscy z Defenders. I był Daredevil i o, mam moce dzięki wypadkowi. Jessica, mam mocę dzięki wypadkowi. Luke Cage, mam moce dzięki wypadkowi. I, i był Frank Castle i był napisany, mam moce dzięki uh, Marines. Okej, okay. nie widzę. W każdym razie nie będzie o pani szerze, nie będzie o Runaways, przy którym się odbiłem od mniej więcej w pierwszym odcinku. Tracisz czas, stary, na Wiem, wymienianie to... o czym nie będzie. Wiem, że tracę czas, za to będzie o Happy. Happy, które, Serial, który został wyprodukowany przez stację Sci-Fi wyemitowano w chwili, gdy nagrywamy ten odcinek dwa, dwa epizody. I komiks polega na tym, że mamy tuż przy, mamy klimaty przedświąteczne. Złowieszczy psychopatyczny Mikołaj porywa pewną dziewczynkę. Jej wymyślony, jej wymyślony przyjaciel, niebieski konik, latający o imieniu Happy, znajduje Nika Saksa. Upadłego policjanta, który kiedyś był gwiazdą wydziału, ale teraz no, jest bardzo nieprzyjemnym typem. No i przekonuje go do tego, żeby pomógł uratować dziewczynkę. O tym jest w skrócie komiks Granta Morrisona i Derricka Robertsona. Bardzo mi się podobał ten komiks. Był taki, był jednym z niewielu komiksów Granta Morrisona, który po przeczytaniu za pierwszym razem kumasz, o co w nim chodzi. Ale był też taki fajny, rozrywkowy, dość zabawny. No i gdy pojawiała się informacja, że Sci-Fi wykupiło prawa do ekranizacji tego tytułu, Później się okazało, że nie tylko wykupili prawa, ale także faktycznie zrobili ten serial, bo sci-fi swego czasu brało prawa do komiksów po prostu wszelakich i nic z tym nie robiło. Pojawiły się pierwsze trailery, które fajnie wyglądały. No i w końcu wyemitowano te dwa pierwsze odcinki. Miniseria Happy miała cztery numery. Natomiast tutaj mamy serial, który prawdopodobnie będzie mieć 13 odcinków, chociaż tutaj nie jestem do końca pewien, czy to nie będzie troszeczkę krótsze, bo na przykład na Wikipedii jest podane tylko 8 epizodów, tytułów, tych 8 epizodów. No i już widać po tych dwóch pierwszych odcinkach, że bardzo mocno rozszerzyli tą fabułę. No, siłą rzeczy musieli. Pojawiło się kilka nowych wątków. Tutaj nie będę może dokładnie zdradzał o czym są, ale na szczęście... Hmm, ogląda się to całkiem, całkiem fajnie, te nowe wątki jakoś nie przeszkadzają, są fajnie wplecione w historię, ale to o czym chciałbym powiedzieć mając tak mało czasu, to jest przede wszystkim to, że przy, przy Happy bawiłem się naprawdę dobrze przy tych dwóch pierwszych odcinkach, parę razy się zaśmiałem. Generalnie całość jest utrzymana w klimacie znanym z trailera, czyli takie, takie mocno komediowe, szaleńcze tempo. Główny aktor, który gra znaczy, aktor, który gra główno, głównego bohatera, Nika Saksa. E, on się nazywa Christopher Meloni. On przy okazji jest też producentem tego serialu. Widać, że się bardzo bawi tą rolą. E, jest taka przerysowana przemoc. Jest kilka takich scen, które e, no, no po prostu muszą bawić e, przy, przy oglądaniu. E, jest, jest taka fajna scena w pierwszym epizodzie, gdy główny bohater Wyobraża sobie swoją śmierć. Polega to na tym, że strzela sobie w łeb. No i gdy z pół jego uba jest rozwalone, krew leci, a on sobie tańczy radosny ze stripteaserkami. To jest bardzo fajnie nakręcona scena. W, drugiej, w drugim odcinku pojawia się na przykład David Letterman w roli samego siebie i prowadzi talk show z udziałem Nika Saxa i to jest z kolei takie wyobrażenie wizji przedśmiertnej jest no tych takich mm, fajnych rozwiązań jest tutaj całkiem sporo to co jest minusem happy serialowego to jest to że no, efekty specjalne nie są najlepsze ale to jest już taki standard jeśli chodzi o stacje sci-fi oni mm, lubią robić seriale z dużą ilością efektów specjalnych które są robione możliwie jak najniższym kosztem i to widać niestety ale na szczęście jest tutaj dużo więcej no, zalet niż tych minusów. Bardzo mi się podoba na przykład Patton Oswald jako głos HEPiego W ogóle przedstawienie HEPiego, pomimo tego, że efekt specjalny nie jest jakiś szczególnie dobry. Fajny taki, myślę, że z potencjałem na, na pluszaka jak najbardziej. I, I o ile nie jest to może serial, który odmieni moje życie w jakikolwiek sposób, to jednak te, ten prawdopodobnie jeden sezon sobie z przyjemnością obejrzę i być może nawet będę to robił na bieżąco. Nie tak jak wszystkie inne seriale, które obecnie oglądam. Jeśli znacie komiks, sięgnijcie po serial, jeśli nie znacie też spróbujcie, bo jest to mimo wszystko taka fajna, niezobowiązująca produkcja. No, Trochę przyciągnąłeś, ale Kurne. daruję ci za moje wtrącenie o Pani Szarze. Kurny, dobrze, D dziękuję. dziękuję. <gry> a teraz przechodzimy do poważnych rzeczy w końcu, czyli do komiksów. Yeah. I zaczniemy od bardzo ładnego wydania zbiorczego, podwójnie zbiorczego można powiedzieć, e, Hellboya od Egmontu, Hellboy Tom pierwszy, w którym znajdziemy nasienie zniszczenia i obudzić diabła. O i czekaliśmy na ten komiks. Tego. Tak, wygląda jak edycja library, którą nie jest. Mhm. E, ma okładkę library, natomiast jest e, w klasycznym wymiarze amerykańskiego komiksu. Bo to y, wydanie library to jest to które ma taką płócienną y, okładkę prawda? z większego formatu. Chyba tam jest półokrągły taki grzbiet i w ogóle jest tak wygląda jak taki jest wydanie takie wow. Natomiast tutaj mamy standardzik. Tak ale bardzo bardzo ładnie mhm. wydane w okładce która zaraz będzie wypalcowana mhm. z piękną ilustracją z przodu i z najpiękniejszą czaszką którą Mike Mignola zaprojektował. Jest jedną w ogóle z najładniejszych czaszek w historii. No Ja tutaj, zanim, prawda, powrócisz na Ziemię, bo widzę, że się zaczęłeś zachwycać. Znowu... No zrobimy kiedyś materiał o najlepszych czaszkach w komiksach. Okej, okay, dobrze. Czyli będzie godzina o czaszce Selboja. Niemniej chciałbym Was odesłać do Przemka Pawełka, który zrobił na Facebooku. na swój... porównanie Tak, takie porównanie library. właśnie librery z wydaniem Megmontu, więc tutaj nie będziemy się jakoś dłużej na ten temat produkować. Natomiast... Zwłaszcza, e, że żaden z nas library nie ma, jako raz w rękach miałem. Więc. No ja go tylko widziałem w oddali, wiesz, taki złoty gral komiksu, którego nigdy nie będę mieć, bo mi szkoda pieniędzy. Ta, i dlatego wydaje po prostu miliony monet Uuu, na, na inne rzeczy. Natomiast Hellboy. Pierwszy zawiera dwie historie mhm. i są to... Nasienie zniszczenia oraz Obudzić diabła. Pierwsza z nich jest e, pisana przez Johna Berna, prawda? Nie pomyliłem. Tak, John Byrne jest, yy, jest autorem scenariusza. Według dana. pomysłu Mike tak, Minion. Ale y, tutaj właśnie ja chciałbym powiedzieć. Wiem, że ty będziesz się tylko i wyłącznie zachwycał, więc tutaj no kto ma pomarudzić jak nie ja. Znaczy, mm. ja, ja nie marudzę, że to jest słaby komiks, na Nasienie Zniszczenia. Tylko chodzi mi o to, że w porównaniu z Obudzić Diabła od razu mi się rzucił w oczy taki troszeczkę hmm, jakby to powiedzieć przestarzały styl pisania. John Byrne, no legenda i w ogóle weteran amerykańskiego rynku, ale przy, przy tym komiksie, przy pierwszej części te, tegoż wydania zbiorczego, przy nasieniu zniszczenia troszeczkę widać, że troszeczkę został. Troszeczkę widać, że troszeczkę tak, został. Tak, tr... Troszeczkę z tyłu. Troszeczkę w latach 80. troszeczkę mu to widać. Znaczy ja dalej uważam, że to jest fajny komiks. Tylko w tym wydaniu zbiorczym, w porównaniu z drugą historią, czyli z Obudzić Diabła, no, widać po prostu kosmos, jeśli chodzi o e, różnicę w poziomie e, scenariusza. I o ile ten, ta pierwsza historia, podobała mi się, jest ok, Tak, mm, jeśli za coś miałbym pokochać Helboja, tak jakbym już tego nie zrobił, prawda? To właśnie za drugą część tego tomu. Mm, I to tak właśnie. W kontr opozycji do twoich tylko i wyłącznie dobrych słów, to właśnie. Chciałem znaczy, moje, moje dobre słowa odnośnie nasienia zniszczenia. Chyba wiążą się z tym, że nasienie zniszczenia mój brat kupił. Mam zresztą na półce cały czas pierwsze polskie wydania, które trochę ledwo żyje, można powiedzieć. Ale jakby ilość sentymentu i nostalgii z tym związanych, że to był taki chyba mój pierwszy komiks który czytałem w wieku, jak nie do końca to był komiks, który byłem w stanie zrozumieć, ale ten zachwyt, który powodał, powodowały te kolory, ta, ta ciemność, to, to tuszowanie Majka Mignoli, które polega na tym, że wylewa nie wiem, farbę wylewa czarny tusz i, i, i blokuje po prostu patyczkiem, żeby tam mu na twarz nie wleciało, a wszystko inne zalewa. No to to, to było coś. I nie ukrywam, że u mnie było w drugą stronę to Hellboy pchnął mnie do Lovecrafta niż, niż na odwrót. Bo Hellboya po prostu wcześniej poznałem i za to też jestem temu komiksowi bardzo bardzo wdzięczny. Ja właśnie sobie tak przypomniałem że mój pierwszy kontakt z Hellboyem polegał na tym że byłem święcie przekonany że to jest komiks super bohaterski. Bo dlaczego bo pojawił się w 94 zdaje się Batman Sanctum od TM semika, mm -hmm. rysowany przez Majka Miniole i bardzo chociaż nie skumałem wtedy tego komiksu, miałem 6 lat cholera, nie? ale bardzo mi się podobały rysunki, mega mi skrzywiły psychikę. Tak jak kładka do Dark Knight Dark City. Dokładnie. To I... była różowa z tyłu. Jezus. No nieważne, w każdym razie m, zobaczyłem Helboja i od razu skojarzyłem, że to jest najprawdopodobniej ten sam rysownik, więc sądziłem z automatu, że to będzie komiks super bohaterski. Wyżebrałem, kupiłem tylko że ja zacząłem od spętanej trumny bodajże w części pierwszej i był taki szok, że po pierwsze to nie jest super bohaterskie, ale to jest cholera fajne. No i właśnie od, od spętanej trumny się zaczęło moje, moje zbieranie i coraz większe uwielbienie do Helboja. No ale y, oczywiście te historie zawarte w tym tomie też udało mi się, udało mi się wcześniej z nimi zapoznać. No i teraz w tym wydaniu, w tym wydaniu Naprawdę fajnie, godnie to postawić na, na, na półce. Mhm. Godnie. godnie. Znaczy, no wiesz, tutaj teraz się pewnie będziesz ze mnie śmiał, ale bardzo mi się nie podoba to, nie podobało to do momentu ukazania się tego komiksu. Że nowsze tomy są w amerykańskim wydaniu z czerwonym tak, bokiem. są cholernie niespójne i to, to, to, to słabo wyglądało na półce. Ale to. Kupiłeś wyspę? Która nie, nie, nie. jest biała? Nie, Nie, nie, nie, nie, nie, nie kupiłem wyspę. Ale, no, Ale wiem, że była biała. Tak. Rozumiem, o co ci chodzi. Ja z starej serii nie mam tylko e, Czerwia Zdobywcę. Mm. No i sobie nie będę go dokupywał, no bo... No teraz no, już nie, nie, ma, nie ma potrzeby. Dokładnie. Nowe, to jest, to to to to jest fajne w tym wydaniu, że będziemy to mieli wszystko. Mamy nadzieję, że dopiszecie na tyle, że będziemy mieli wszystko. W jednym, jednolitym wydaniu który będzie no, no naprawdę fajnie postawić sobie na półce, nie tylko dlatego, że jest to świetny komiks, ale też dlatego, że jest ładnie wydany. Mhm. Zwłaszcza, że wychodzi Hellboy, wychodzi biuro, o którym sobie U -u -u. kiedyś powiemy pewnie. Mhm. I mam nadzieję, że jeśli to dojdzie do końca, to mamy szansę na kolejne rzeczy z tego uniwersum. O, zaczynając od bardzo fajnych Hellboy and BPRD. Ja bym chciał na przykład solówkę a Piena zobaczyć. I wszystkie wszystkie te inne rze rzeczy, które mhm. może niekoniecznie powiązane, ale na przykład, gdyby się jakieś Bistov Burden pojawiło, e, nie, nie miałbym nic przeciwko. E, czy Homer Johnson? Aha. Amazing Screw on Head? Swoją drogą, ja jestem ciekaw, czy w ramach tej nowej serii helbojowej, która się teraz ukaże, czy Egmont pomyślał też nad tym, czy by wznowić? pod jakimś nowym wydaniem te, te książki hellboyowe, które się ukazały. Mm. To by też było całkiem fajne. Myślę, że mało osób pamiętało o tym, że one w ogóle wyszły. Bo... Dwie były, prawda? Mm, I chyba był też, ale nie wiem czy, teraz nie wiem czy w języku polskim też się to ukazało, ten kit hellboy. To było. No i Dark Horse oczywiście wydał ETBT hellboy mm -hmm. e, Baltazara. Tak, tak, i to, to było fajne. No ale wracając do tego pierwszego tomu, komiksiku, wydanie jest bardzo fajne, jest, jest poręczne, w przeciwieństwie do BBPO, o którym sobie powiemy troszkę więcej kiedyś tam, ale już teraz mogę powiedzieć, że no ten, tym, tym tomem można zatłuc, naprawdę jest bardzo Je, obszerne. Jest taki moment w komiksie amerykańskim, w którym to już jest kompletnie nieporęczne i to się zaczyna dla mnie od okolicy trzysetnej strony. No a BPPO ma tych stron chyba prawie 500, więc to, to, się, to się kiepsko czyta, ale wciąż jest ta radość, że, że to wychodzi drugi tom Helboja, z tego co pamiętam, jest w zapowiedziach na luty, mhm. czekamy jak najbardziej, no i aby to się ukazywało konsekwentnie, żebyśmy doczekali tej całości. Sądzę, że po, przynajmniej po opiniach na internecie, no, większość osób, się, która sięgnęła jest zadowolona. Ja też jestem zadowolony jak najbardziej, a ty I chyba jesteś zachwycony. Ja jestem ciągle zadowolony tak mhm. naprawdę, bo to znaczy to, to jest dokładnie to samo, co było kiedyś, tylko że jest dostępne, jest ładnie wydane i zawiera dwa tomy, a nie jeden. Mhm. I ma fajną, fajny złoty napis. Tak, jak najbardziej, ale komiks, komiks jest świetny, jeśli lubicie właśnie Lovecrafta, jeśli lubicie klimaty okultyzmu i... Z nazistami w tyle. <głos> dokładnie. E, i, ale w gruncie rzeczy. Hmm, horror przygodowy? Chyba tak bym to próbował zakwalifikować. No to w Hellboyu się, się na pewno odnajdziecie styl rysowania Majka Mignoli, który. Specyficzne, bardzo. Specyficzne. Faktycznie czuć w nim e, inspirację pewnymi osobami, jak. Jackiem Kirbym, któremu zresztą dedykowany jest pierwszy tom, czy frazetą, ale no jak się uczy, jak z kogoś czerpać, to od mistrzów. Mhm. I pozycję Mike'a Mignoli pokazuje to, że to jego styl jest kopiowany przez wiele osób, a nie Mike Mignola kogoś kopiował. Mhm. Ale jeszcze teraz mi się tak wspomniało, to, to nie jest chyba dokładnie takie samo wydanie jak te, te poprzednie. W sensie, że tylko złożyli dwa tomy w jeden tom, bo mamy dużo dodatków z tyłu. Tak, tak, są dodatki oczywiście. Są, do, są dodatki. I jest tak, szkicownik do Chylboja. Tak, szkicownik jest bardzo fajny. Najbardziej mi się podobają te opisy w stylu. No, narysowałem tutaj takie coś w sumie, nie wiem co to, nie wiem po co, ale pokazuję, bo jest fajne. Moim ulubionym jest, przyszedłem przez fazę, w której rysowałem wiele stworzeń siekanych na kawałki. Nie krwawego, nic krwawego, po prostu pociętych w na równe połówki lub jak w tym wypadku plasterki. Nie wiem dlaczego, lepiej nie pytać. Dokładnie i właśnie ten szkicownik jest wypełniony. Znaczy, bardzo fajne jest to, że są opisy do tego szkicownika, bo czasem no tutaj mam taki rysunek, tu jest człowiek, bateria, który się otwiera i, i, i tyle, a tutaj faktycznie, że jest komentarz od Mike'a Minioli, e, dlaczego to narysował, jaki był na to pomysł, że w sumie nigdy tego nie wykorzystał. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Pierwsze te projekty Helboja. Mhm. E, bardzo mi się to podoba. Dokładnie. Więc jak najbardziej polecamy zapoznać się z tym tytułem. Hellboy to jest taka ciężka klasyka współczesnego komiksu wydaje mi się i każdemu ją serdecznie polecam. Dokładnie tak. Ja, ja się z tym zgadzam. Nawet jeżeli wam nie przypadnie do gustu, to jednak warto się zapoznać chociażby z tym pierwszym tomem. Nie wiem czy znam kogoś komu nie przypadł Hellboy do gustu? A, poszperaj po internecie. Ale znaczy, no, może lepiej nie. Wiesz, to w internecie pewnie komuś by. Wszystko się komuś prędzej czy później nie podoba. Natomiast jeśli chodzi o Helboja, to według mnie on jest też takim dobrym pomostem, jak chce się powoli przejść z takiego prostego komiksu w jakieś lepsze. lepsze... bohaterskiego komiksu. No, nie każdego. No, mhm. Albo się podobał Alanowi Murowi. Ile można, o ilu komiksach można to powiedzieć, że temu Brytolowi się cokolwiek podobało. Mhm. Na pewno nie jego komiksy. E, jest dobrym pomostem do przejścia w coś ambitniejszego i sam z siebie już, już jest czymś ciekawszym. Dokładnie tak. Więc polecamy jak najbardziej. Bardzo. Hellboy, tą pierwszy jest już dostępny od miesiąca w sprzedaży. B BPPO, tą pierwszy od, od całkiem niedawna. Warto, warto jak najbardziej po oba sięgnąć. Dokładnie. Natomiast teraz część zinowa. Część zinowa. Mamy tutaj e, Klops. Czyli mały zin wydany własnym nakładem e, Piotra Nowackiego. E, bardzo fajny zbiór krótkich e, historii. I tak jak we wstępie jest napisane, czy ukażą się inne, czy powstaną kolejne klopsy, i autor bardzo by tego chciał. Ja też bym bardzo tego chciał. I jeśli chodzi o budowę Zina, mamy tutaj, zaraz powiem dokładnie, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 historii. Znaczy 10 historii, jeszcze to część to jest fanart na przykład niesamowitego świata Gambola, który jest na tylnej okładce. Mamy mały południowy akcent w postaci kota ślązoka. Oh yeah. polecam. Gotość z głupatką, też, też bardzo, bardzo fajne. Natomiast te jednostronicowe historie, w których są przedstawione zasłyszane dialogi itd., itd. Są ekstremalnie, ekstremalnie śmieszne. I zwłaszcza, że przełożenie, jakby wybranie tych dialogów, które można przełożyć na... Na rysunek wydaje mi się też dość trudne, bo jest mnóstwo historii, które się sam przecież wiesz, coś coś cię mega rozbawiło, opowiadasz to komuś i tylko ty się śmiesz i jest trochę przypał. Dokładnie. Na, natomiast tutaj te, które są wybrane, myślę, że nie tylko ja to znam. Tak, no każdy to zna. Hmm. Tak mi się wydaje. Te, które są tutaj wybrane, no są są cudowne i wydaje mi się, że podczas czytania tego każdy każdy sobie hmm. przypomni taką e, historię. Która miała gdzieś miejsce, gdzie zasłyszał, i tak dalej, i tak dalej. Mi to przypomniało historia, kiedy szedłem od kumpla w Katowicach mhm. i siedziało dwóch gości na schodach sklepu, już tam po, po paru głębszych, wychylonych rzeczach. I jeden mówi do niego, jeden mówi do drugiego: No i córka mi wysłała paczkę, Darek. Jakie oni mają szampony? Jak byś je zobaczył. Darek, oszalałbyś. Jest taką po prostu głębią o tych szamponach wysłanych gdzieś za granicę. I, I te historie właśnie takie są. Bardzo dobrze mi się to czytało. Jest też piękna kolorowanka, ale niestety nie miałem kredki w kolorze skóry, więc nie pokolorowałem Franciszka. Ale liczę na to, że, że pojawią się kolejne klopsy i bardzo chętnie. Się z nimi zapoznam. Komiks kosztował 10 zł łącznie z wysyłką, u autora już się skończyły, więc jeśli komuś się uda, to chyba na gildii jeszcze może coś będzie. Ja natomiast e, nie czytałem tego Zina. Jeszcze, pożyczę, no. jeszcze. natomiast e, d, jedno takie spostrzeżenie no to jest taki Zin, który faktycznie po prostu wygląda jak z tego czasu, prawda, sero kopiarek <laughs> i w ogóle. Co prawda, jest to, jak rozumiem, profesjonalnie wydrukowane, nie tam jakieś serowane rzeczy czy coś wnętrznego. Nie, dosyć, nie, jest bardzo ładnie. Ale po prostu sam design jest, jest taki właśnie bardzo mocno mm, serokopiarkowy. Komiks przyszedł bardzo ładnie zabezpieczony, ponieważ papier okładkowy jest tym samym papierem co papier wnętrza. Mhm. Dostałem go w kartoniku. Natomiast ja tutaj, gdy ty mówiłeś o, o Klopsie, starałem się doszukać tej informacji na profilu na Kulturę, aczkolwiek no chyba mi to nie wyjdzie. A czego szukaś? Chodzi mi o to, że Piotr Nowacki też jest autorem rysunków do właśnie wspólnego projektu z Kajetanem Kusiną, którego tytuł mi uciekł i dlatego próbuję to, próbuję to znaleźć, ale chodzi o... Chodzi, chodzi mi... ci o ten komiks o e, tym takim... Bunt jako ostatni. Nie, nie, nie, o, ty, A... o tym takim przy, przygody pana o tym takim żuliku właśnie. W no to, to jest bunt jako ostateczna forma czegoś tam. Chyba. Oczywiście nie pamiętam tytułu. No właśnie i chodzi o to, że ani ty, ani ja nie kojarzymy tytułu, a wiem że, wiem, że też jest właśnie opcja w preorderze za 10 zł właśnie drukowaną wersję tego komiksu zdobyć. No i jak uda nam się wyszukać tą informację tak na, do, tak na dobrą sprawę, do, pewnie do tego jeszcze wrócimy. Ty mhm. widzę już intensywnie wertujesz, prawda, internety, więc mam nadzieję, że to się zaraz uda. No ale co tu dużo mówić. Smutek jako ostateczna forma buntu. Okej, okay. dzięki. Natomiast właśnie chodzi o to, że... Mm, tak, tak, dokładnie to. E, natomiast właśnie chodzi mi o to, że Piotr Nowacki ostatnio jest bardzo aktywny, ponieważ tam wydawnictwo Pokębry e, działa, o którym wspominaliśmy Pokrótce w jednym z ostatnich epizodów no tutaj teraz Klops się ukazał e, też ten, taki komiks dla młodszego odbiorcy który, który wydało wydawnictwo Niepokębry i znowu zapomniałem nazwy więc, mm. <gry> więc jestem żałosny i sklerotyk no ale chodzi mi o to, że Piotr Nowak ma bardzo intensywny e, okres twórczy Nie i, ro tak, i robi bardzo fajne rzeczy, więc e, interesujcie się jak najbardziej jego tytułami no i reagujcie szybciej na, na, na klopsy bo jeszcze szybciej bo, bo tutaj chyba hmm, ile tydzień dwa tygodnie i e, nakład się wyczerpał ale jeszcze hmm, chyba w gildii można to można to dostać no, śpieszcie się. dokładnie natomiast ja chciałbym przejść do komiksiku znowu to powiedziałem przepraszam do komiksu torpedo 1972 od wydawnictwa non stop hmm. jeśli chodzi o wydawnictwo non stop to z ich wrześniowo-listopadowej oferty, która była no, dość bogata, bo tam chyba z 15 komiksów łącznie wyszło. Nie liczyłem tego tak na dobrą sprawę. No to oprócz Jamesa Bonda, e, to sięgnąłem po wszystko. I o Torpedo 1972 chciałbym powiedzieć, że niestety jest to jeden z dwóch tytułów, który mnie odrobinkę rozczarował. Pierwszym byli chrononauci, nie będę do tego wracał. Natomiast Torpedo 1972 to oryginalne Torpedo, które również ukazało się teraz całkiem niedawno w listopadzie pod postacią takiego wypasionego wydania zbiorczego od wydawnictwa NONSTOP COMICS. Ja ko kojarzę, znam, czytałem, gdy publikował to Taurus lata temu i Torpedo to oryginalny, no świetny komiks rewelacyjnie rozpisane postacie, klimat gangsterski, no po prostu wylewał się z każdej strony, rysunkowo również super rzecz, no i takie zakończenie takie jakiego bym oczekiwał nie, nie, nie, że było jakieś mega przewidywalne, ale mm, po prostu godne zakończenie tego komiksu, nie spodziewałem się tego, że y, główny bohater jeszcze wróci na łamach jakiejś historii a tymczasem stało się i Enrique Sanchez Abuli połączył siły z Eduardo Rizzo rysownikiem Stunaboi czy Moonshine do scenariuszy Brian'a Zarello i wspólnie zrobili Torpedo 1972 historia przenosi nas o kilkadziesiąt lat kilkanaście lat do przodu gdy Torpedo jest już starszym człowiekiem wciąż jest szalenie niebezpieczny ale ten już w troszeczkę inny sposób bo starość, choroby e, odcisnęły na nim swoje piętno ale on wciąż zna, zna ludzi którzy znają ludzi, którzy robili pewne rzeczy i on się bardzo chętnie dzieli tymi informacjami za odpowiednią opłatę. Jest w stanie opowiedzieć o wielu rzeczach. No i historia tutaj skupia się na tym, że pewien dziennikarz właśnie i jego dziewczyna nakłaniają torpedo do rozmowy. To ściąga na nich pewne niebezpieczeństwo. Chcą się zemścić na tytułowym bohaterze i rozpoczyna się jadka i o ile Historia wciąż jest bardzo klimatyczna, jeśli chodzi o porównanie do tych pierwszych tomów Torpedo. To jednak jest dla mnie przynajmniej dużo mniej zaskakująca, momentami dość mocno naciągana, bo z jednej strony mamy tego głównego bohatera naszego Torpedo pokazanego jako takiego już starca, troszeczkę zniedołężniałego, ale z drugiej strony wciąż jest w stanie dokonać wielu rzeczy z użyciem brutalnej siły. Więc tutaj dla mnie taka odrobinkę niekonsekwencja, ale to jest tylko, to jest tylko drobny, drobny zarzut pod kątem tego komiksu. To co właśnie mi się znacznie bardziej nie podobało to jest to, że o ile te poprzednie tomy Torpedo były cały czas od początku do końca zaskakujące, właśnie taka oryginalna, fajna, nakreślona fabuła, tak ta kontynuacja wydaje się po prostu być takim tytułem napisanym, no w sumie gdyby nie było tego komiksu nic wielkiego by się nie stało. No powstał i, i nie zaskoczył, nie zachwycił. Rysunkowo jest naprawdę fajnie. Eduardo Risson no, jest lubianym przeze mnie rysownikiem i, i jego styl co prawda się może jakoś szczególnie mocno i diametralnie przez te wszystkie lata nie zmienił od czasu stu naboi czy wcześniejszych jego projektów. To jednak bardzo bardzo lubię i bardzo szanuję tego rysownika. No i tutaj popisał się tym, do czego mnie przyzwyczaił rysunkowo Torpedo 1972 wygląda dobrze. Fabularnie jest po prostu takie To był, było, przeczytałem i, i w sumie prawdopodobnie za dwa tygodnie zapomnę, o czym był ten komis. Jeśli chodzi o... No, to możesz wtedy znowu przeczytać. Dokładnie tak. Ale nie wiem, czy będę chciał. Może będę pamiętał, że mi się nie podobało do końca. <śmiech> Zapisz tu... sobie na ręce długopisem. Dokładnie. Tutaj jeszcze wspomnę o tym, że jest, jest wstęp do tegoż komiksu, napisany przez Enrique Sanchez Zabuli i to jest o tyle fajne, że on jest tak rozpisany, ten wstęp, iż jeśli, jeśli nie znacie poprzedniej odsłony Torpedo, to ona tutaj wam całkiem fajnie nakreśla co się tam mniej więcej działo bez jakichś szczególnie mocnych spoilerów, to nie jest także że w tomie pierwszym było to to to, w tomie drugim to to to, to tylko po prostu jest takie nakreślenie kim jest Torpedo jak się zmienił przez ten, przez ten okres pomiędzy ostatnim tomem oryginalnego cyklu i tym komiksem. Czy zachęca do tego żeby sięgnąć po wydanie zbiorcze od non stop komiks, które tam dość, dość, dość, dość sporo kosztuje ale to jest jednak taka, taki naprawdę duży, duży fajnie wydany komiks. No nie powiedziałbym właśnie do końca dlatego jeśli chcecie się zapoznać z Torpedo to zdecydowanie uważam, że jednak warto sięgnąć głębiej do kieszeni i pójść w to wydanie zbiorcze, bo ten tytuł, rocznik 1972, no, no nie przekonuje, nie przekonał mnie i no, no szkoda, szkoda, bo spodziewałem się dużo więcej po tym tytule. Jest wydany całkiem fajnie, twarda oprawa, cena okładkowa 40 zł, tutaj objętość to jest tam no jakoś nieszczególnie dużo, coś około, coś około setki stron. Po, po głównej historii jest e, trochę dodatków na końcu, czyli taki standardzik. Non-stop komiks e, już przyzwyczaiło, pomimo krótkiej historii publikowania, że wydaje te komiksy jednak bardzo fajnie. No i torpedo również jest op wydane całkiem, całkiem spoko, cena okładkowa jest zachęcająca. No tylko szkoda, że ten środek tak do końca nie zagrał. Rzekłeś, rzekłem. Jeszcze... I teraz przechodzimy do pomniejszego tematu. Tak, pomniejszy temat, odcinka. ale zaczniemy od pomniejszego tematu, bo w tym pomniejszym temacie zacznijmy od tego, że jest nim, są nim Gwiezdne wojny oczywiście. Mm -hmm. W związku z tym, że ostatni Jedi pojawił się w kinie, Nie będziemy tutaj mówić o filmie, bo, bo w sumie po co, ale, po ale powiemy o ko komiksach gwiezdnowojennych. O... Parę słów. Dokładnie. Ponieważ jest to temat rzeka i o komiksach ze Star Wars można by mówić bardzo długo. Dokładnie. No ale też okazja jest niebyle jaka. Warto wspomnieć przy okazji o tym, że po rzucie testowym, który miał miejsce we wcześniejszych miesiącach tego roku jest informacja już oficjalna, od 3 stycznia startuje kolekcja komiksów Star Wars legendy. I ona wystartuje 3 stycznia wtedy się pojawi pierwszy numer w kioskach drugi numer dwa tygodnie później. 35 kolejnych numerów będzie się ukazywać co dwa tygodnie a później i to jest ciekawostka co tydzień. L.D. Gostini ma też dużą wprawę która jest, <coughs> odpowiada za całą kolekcję ma dużą wprawę w ciśnięciu kolekcji. Mm -hmm. Jak najbardziej natomiast. Y no, tak, taka rzecz, raczej standardowo kolekcjowa. Pierwszy tom 14,99, drugi tom 29,99, od trzeciego 39,99, chyba, że weźmiecie prenumeratę, wtedy 36,90. Dokładnie, tak ale tutaj y, warto wspomnieć, że czy jesteście 180 zł do przodu, mniej więcej. Natomiast jeśli chodzi o, to, o te ceny, to identyczne są w przypadku Hachet, identyczne są w przypadku Igilmosów, tych, tych kolekcji komiksowych się zastanawiają, czy oni się przypadkiem nie zgadali, czy coś. Niemniej kolekcja... wszędzie podejrzewasz, że ktoś się gdzieś z kimś zgadzał. Pewnie. Niemniej kolekcja tutaj z tego co widzę, zapowiedziane, zapowiedziane te pierwsze cztery tomy, wszystkie mają ten sam tytuł z tego co mi się rzuciło w oczy i są to klasyczne opowieści. Więc tutaj możecie się od razu spodziewać tego że to będą te właśnie pierwsze numery Marvelowej serii komiksowej która już tak dawno jest poza kanonem że już nikt tego nie pamięta. No Ale, ale właśnie... wciąż jest fajna. Bardzo fajne jest to na co mi zwrócił uwagę motyl jak rozmawialiśmy o tej kolekcji że scenariusz do tego jednej z pierwszych historii powstał kiedy nie było jeszcze Imperium kontratakuje i tam się pojawia na przykład ojciec Luka który niekoniecznie niekoniecznie wtedy było wiadomo kim stał się ojciec Luka. Jest mm -hmm. też fajna rzecz. Tak, I oczywiście jeszcze tak w kwestiach porządkowych No jeśli zamówicie prenumeratę dostaniecie tam garść prezentów z tych prezentów no, na obrazkach wyglądają one fajnie czy, czy są użyteczne to już inna kwestia no, metalowa okładka komiksu, która była dodawana do wielkiej kolekcji komiksów DC też wygląda ładnie, a jest w sumie... No czy jeśli nie... komuś gdzieś pasuje to... No, okay. no Mi się na przykład rzuciło w oczy mm, prezent z piątą przesyłką, czyli wyjątkowy t-shirt Star Wars w rozmiarze uniwersalnym, co pewnie oznacza Lkę, bądź XLkę. Tak, bo to jest uniwersalny według wie, wielu standardów. Bo... Natomiast jeszcze to jeśli chodzi o same komiksy, to te które są wymienione na stronie w sensie można sobie przewinąć i zobaczyć jakie to, to są tytuły. Mhm. To są właśnie klasyczne opowieści, te wydawane w Marvelu lata świetlne temu. Jest wspomniane dziedzictwo. Mhm. Dawno, te, dawno temu w odległej galaktyce. A jednak w przyszłości. Mhm. Jest wspomniana inwazja, jest wspomniane mroczne imperium. No i samo imperium. Dokładnie, tak więc tutaj e, jeśli jesteście fanami komiksów oraz Gwiezdnych Wojen to macie kolejny powód na wydawanie pieniędzy, bo co tu dużo mówić, no, e, no Star Wars jest marką samograjem. Z jakiegoś powodu nie wszystkim ten samograj się udawał e, i dlatego jeśli chodzi o komiksy, to jest e, marka Star Wars, to jest chyba jedyna marka, która była w Polsce wydawana przez czterech wydawców, z czego jedne, przez jednego z nich dwa razy. I tutaj warto wspomnieć właśnie o, o tych tytułach, znaczy o tytułach to zaraz będziemy konkretnie wspominać, ale zaczął TM semik w 1997 roku od Mrocznego Imperium i Mrocznego Imperium 2. Udało się wy, wypuścić 6 numerów serii Star Wars i jak większość że, rzeczy TM semika w tamtym czasie to niestety padło. Od 1999 roku do 2002 komiksy gwiezdnowojenne puszczał Egmont. Później przejął to Amber, później Mandragora i od 2008 do teraz znowu jest to Egmont, więc ta biblioteka komiksów gwiezdno jest naprawdę bardzo bogata już i z tego co mi wiadomo, no w kolejnym roku będzie tego, no nie licząc oczywiście kolekcji komiksów od D Agostini będą kolejne tomy Star Wars komiks od Egmontu, tych legend, czyli tych takich rzeczy wydawanych Bardziej tra tradycyjnie, jeśli chodzi o niekioskowo, tak. tak mhm. No i co? No i właśnie przejdźmy do rzeczy z komiksów wiedznowojennych, które nam przypadły do gustu. A trochę tego było. Trochę tego było. Oczywiście to. Nie będziemy tutaj o wszystkim mówić. Dokładnie. O, bo warto jest się zapoznać e, z dużą częścią tych komiksów, mhm. bo one bardzo wzbogacają to, czego e, filmy wam nie powiedzą. Ja też nie, nie, nie będę mówił, że jestem jakimś gigantycznym fanem Gwiezdnych Wojen i ogarniam wszystko, co wyszło w tym temacie. Natomiast lubię filmy i lubię sobie poczytać komiksy z tych. Przymierzam się do książek, bo nigdy nie miałem okazji przeczytać e, jakiejś książkowej adaptacji, znaczy książkowej wersji Gwiezdnych Wojen, więc hmm. jeśli polecacie jakieś tytuły, to też jestem otwarty na sugestie. Dobra i czas na przerywnik Beki. Otóż komiksy gwiezdnowojenne wydawane przed Marvelem są niekanoniczne. Uważajcie bo możecie się bardzo mocno sparzyć. Dla niektórych jest to już nie do przejścia. Dostały taki e, przypisek Legends teraz. Nie? Mm -hmm. Wszystko co nie jest w kanonie jest w Star Wars Legends. No ale jest niekanoniczne. Jak można w ogóle. A czytałeś coś z tych nowych komiksów Star Wars. Tak mi się Vader podobał A Arona. No, no to okej. Okay. Znaczy ja z tych e, nowych komiksów Gwiezdno to przeczytałem pierwszy Pierwszy zeszyto Tom tych nowych Star Wars komiks, później sięgnąłem po e, miniserie o księżynice Lei i e, po Lando Carlisiana i w sumie tyle, bo szału nie ma, że tak to ujmę. Okej. Okay. Jakbyś miał kiedyś okazję, to Obi-Wan i Anakin, całkiem całkiem fajne. Okay. To się dzieje jakby pomiędzy pierwszym a drugim epizodem. Dobrze. Tak. Natomiast jeśli chodzi o inne tytuły, które lubimy, mm -hmm. co byś wymienił? E, wymieniłbym Star Wars Crimson Empire. E, ja od razu też będę mówił e, szczerze tylko w angielskich tytułach, bo czytałem to po angielsku, więc nawet się nie orientuję czy znaczy akurat mam tu Mroczne Imperium to wiem, że było wydane po polsku, ale nie wiem czy Crimson Empire było wydane po polsku, więc wybaczcie mi, ale moje tytuły będą angielskie. Więc tak, poleciłbym Crimson Empire, który opowiada o, o straży imperialnej i tym, co się z nimi działo. Pokazuje też, dlaczego, dlaczego są kozakami i, i co potrafią, bo w sumie jeśli znacie Gwiezdne Wojny tylko z filmów, to oni głównie sobie stali. Jakby nie patrzeć. Także w Crimson Empire śledzimy głównie losy jednej postaci, później był... Była kontynuacja tej serii, która się nazywa Crimson Empire 2. O, kto by pomyślał? Zaskoczenie. Mhm. Mogli nazwać bardziej Crimson Empire albo coś takiego. Też była fajna, natomiast nie tak, nie tak dobra jak, jak pierwsza część. Pierwsza część naprawdę fajna i mało Jedi. To już jest plusem, tak? Znaczy czasem tak, żeby pokazać, że jest coś więcej niż niż te miecze świetlne w tym, w tym wszystkim. Bardzo, bardzo mi się seria podobała. Aha. znaczy Ja tutaj pojadę z grubej rury, bo ja z kolei będę wymieniał polskie tytuły ze względu na to, że głównie polskie tytuły znam z tych komiksów wiedznowojennych. Pojadę z grubej rury i chciałbym powiedzieć, że bardzo tęsknię za drugą z trzech odsłon Star Wars Comics. Pierwsza odsłona. To były wydawane przez Egmont jeszcze w, la, w roku 98 i to się ukazywało pod nazwą w ogóle Gwiezdne Wojny komiks rocznik 99 rocznik 2000 nie miałem z tym z tą serią do czynienia. Natomiast od 2008 roku ukazywał się Star Wars Comics na początku jako miesięcznik tam później już gdy dogorywał to już był dwumiesięcznik ale magią i to, to co mnie trzymało przy tym tytule to było to, że każdy zeszyt był e, standalone, tak, tak to nazwę. Po prostu Egmont uznał, że nie będzie robił zeszytówki, w ogóle to była chyba jedyna taka zeszytówka, która nie była kaczorem Donaldem wtedy w kioskach. E, że będzie robił zeszytówkę, ale nie taką, właśnie w stylu T.M. Semika, gdzie każdy tom, każdy zeszyt kończył się napisem, ciąg dalszy nastąpi, i mieliśmy, prawda, sagę klonów, która się ciągnęła przez półtorej roku, i takie tam e, straszliwe rzeczy, które doprowadziły też do, między innymi do upadku T.M. Semika. Egmont poszedł w innym kierunku, i ta, ta druga odsłona Star Wars Comics to są właśnie e, historie zamknięte w jednym tomie, w jednym zeszycie. Będzie, będzie mi się myliło. Każdy, każdy numer miał po dwie, po trzy krótsze historie. Przede wszystkim y, za, zaczerpnięte z serii Star Wars y, Tales, mhm. ale też pojawiały się jakieś pojedyncze zeszyty z Empire, z, z Republic, z czystki, o której chyba zaraz wspom wspomnisz. Y, I bardzo mi się właśnie to podobało, czy, że mogłem sobie kupić dowolny numer, mieć te 48 stron historii, które za zamknięta były właśnie jakieś takie krótsze formy, które były tam, nie wiem, jakieś bardziej śmieszne, czy, czy no, no klimatycznie było, było różnie, pomimo tego, że wszystko Gwiezdno -wojenne. Później się zaczął ukazywać wydania specjalne, czyli takie 96-stronnicowe zeszyty, które miały po prostu jakieś czteroczęściowe miniserie, czy, czy story-arki. Jeszcze się ukazywało Star Wars bodajże Extra, Star Wars Comics Extra, który miał 100, 160 stron i właśnie obecny Star Wars Comics najmocniej przypomina Star Wars Comics Extra tamtejszy i mi się to fajnie czytało, fajnie mi się to kupowało. Kupowałem do samego końca, więc za, za taką formą zeszytówki jak najbardziej optuję i to, to mi się naprawdę fajnie czytało. Tam nie będę wymieniał konkretnych tytułów, ale w, no, przez tych 50 numerów, czy ile to tam się ukazało, nie wiem dokładnie, ale kilka naprawdę fajnych historii się tam znalazło prawie cała saga o Kwajlanie Wosie, który był bardzo ciekawą postacią w tym starym Expanded Universe, więc no, jeśli chodzi o rzecz, przez którą wróciłem do komiksów gwiezdnowojennych, to właśnie Star Wars Comics ma tutaj główną zasługę. Jeśli mówimy już o zamkniętych, pojedynczych historiach, to mi się bardzo podobało Savage Hard. Z 2003 to było publikowane w Star Wars Empire w numerze 14. I to podejmowało historię e, zaraz po zniszczeniu pierwszej gwiazdy śmierci, jak Vader się tam kręcił w TIE Fighterze, aż przywaliło planeta I na tej planecie były, jakby to określić, stwory, którym najbliżej było do wilków. E, I e, Vader tam zabija przywódcy stada i staje się sam przywódcą stada kosmicznych wilków z innej planety. Pokazuje jaką kozacką postacią był i tam sobie walczy jeszcze z innymi osobami. Bardzo, bardzo fajna historia. Więc jeśli chcielibyście sobie jeden zeszycik kupić gdzieś tam na komiksologii czy coś, to bardzo polecam Savage Heart Star Wars Empire numer 14 kontynuować, czy... Znaczy, czy... nie ja, ja teraz sobie dopowiem. Właśnie, mhm. gdy już sięgnąłem po Star Wars Comics i zaczęło mi się to bardzo podobać, Egmont też zaczął atakować historiami z serii poszczególnych w ramach takich tomików w pomniejszonym formacie, nie wiem, czy kojarzysz. I wtedy Ale się u... chyba miały taki format jak World of Warcraft był? No, no, no, coś takiego. I y, wtedy się ukazywało dziedzictwo, wtedy się ukazywali Rycerze Starej Republiki, e, czy, czy o, re, Rebelia się? Nie, Rebelia nie, nie, się nie ukazywała. Rycerze Starej Republiki też tutaj mam, więc mhm. tylko wtrącając bardzo fajna seria, e, bezpośrednio powiązana z grom kotor. Mhm. Więc e, jeśli lubicie grę to komiks też wam się powinien spodobać, znaczy jeśli lubicie grę to będę zdziwiony, jeśli komiksu nie czytaliście. Znaczy Ja, ja powiem szczerze, nie, nie, nie, nie, nie grałem w grę, bo mhm. jestem mało małogrowy, ale po serię sięgnąłem, bo ta Stara Republika generalnie książkowo mi się bardzo podobała, komiks też, też wydawał się ciekawy, ale szczerze mówiąc tak po trzecim tomie to już mi się to przestało podobać. Ale za zagraj w grę, okay. Dobrze. 12 zł teraz kosztuje na gogu. Dobrze, natomiast serią, o której <laughs> chciałem wspomnieć właśnie z tych e, wydawanych wówczas, która mi się najbardziej podobała, to były Mroczne Czasy. E, Mroczne Czasy, Dark Times e, i o, ten komiks u, ukazuje, o, ak akcja ukaz rozpoczyna się 19 lat przed bitwą o Jawin No i po prostu nawiązuje ona do narodzin Darta, e, do książki Czarny Lord narodziny Darta Vadera i to jest taka seria, która... No, skupia się na tych, na tych początkach kariery Wadera, gdy on tam jeszcze nie jest aż tak potężny jak, jak później to mieliśmy okazję obejrzeć w filmach. No, seria jest bardzo, bardzo klimatyczna i dla mnie, jest, no jak tytuł wskazuje Mroczne czasy, był właśnie to jest taki pierwszy mój kontakt z komiksami gwiezdnowojennymi. wojennymi Później dopiero osiągnąłem poczystkę. Na przykład, gdzie oprócz tego, że mamy wiesz, gwiezdne wojny, tam myśliwce, wybuchy, miecze świetne, to też naprawdę jest taki ciężki, mroczny klimat, który bardzo pasował do tej historii. I no, mroczne czasy, tam one gdzieś po drodze się wetknęły w ten wektor, w ten crossover, który, który bardzo mi się nie podobał. Niemniej, ja, jako seria, jako całość, ona nie jest szczególnie długa. Ona ma 32 numery. W Polsce Mroczne Czasy nie ukazały się w całości, ukazały się cztery tomy, ale te cztery tomy, które wyszły w, po, w polskiej wersji językowej są naprawdę bardzo fajne i, i jako właśnie taka krótka całość jak najbardziej polecam. O ile, o ile są jeszcze dostępne, bo wydaje mi się, że może być z tym pewien problem, ale Mroczne Czasy bardzo, bardzo fajnie mi się czytało. A to jeszcze jest ta czystka, o której wspomniałeś? Też mi się bardzo podobał komiks też pokazujący Wejdera po raz kolejny. Większość tych tytułów to, to, to, o Wejderze mówię. Mhm. E, pokazujących o tym, jak sobie radzi z Jedi po, po staniu się Sithem. Hmm. Fabularnie był, był ok, natomiast to była taka dla mnie sieka gwiezdna, której której czasem, czasem potrzeba. I dobrze, bardzo ładne rysunki były w serii, to, to muszę przyznać bardzo, to, to mi się podobało. O rycerzach Republiki powiedzieliśmy, no i jest jeszcze legendarne Dark Empire, pierwszy w sumie komiks Dark Horse'a podejmujący dość, dość zakręconą tematykę, jak tam Luke przechodzi sobie trochę w drugą stronę, Palpatine wraca pod postacią swoich klonów, dużo, dużo rzeczy się, się działo, naprawdę, naprawdę świetna seria. Natomiast e, ja teraz chciałbym przejść do cyklu już Star Wars Leg Legends, od tego montu, Legendy. I tutaj dwa tomy. E, jeden sobie kupiłem, niestety cholera, bardzo szybko mi się rozleciał. Ale zna, jako, że mam w zwyczaju nie reklamować rzeczy, które mi się rozlatują z jakiegoś powodu, to też tego nie zrobiłem. Darth Vader i Widmowe więzienie. To też. Prawie się załapało tutaj. Okay. Darth Vader i Widmowe Więzienie. I drugi, druga rzecz z tego cyklu, która też mi się bardzo podobała, to jest W Cieniu Jawina. Tutaj najpierw powiem o Widmowym Więzieniu. To jest właśnie kolejna historia z Darthem Vaderem w roli głównej. Ale tutaj, tak na, znaczy w roli głównej, nie do końca, bo w ro, tym naj, najważniejszym bohaterem jest jeden z takich pomniejszych żołnierzy Imperium. I on tam mm, początkowo jest naprawdę niższego stopnia, ale udaje mu się wykazywać pomimo pewnych problemów z własnym ciałem, tutaj nie będę może za, za, dużo, za dużo opowiadał, ale właśnie historia jest taka, że w końcu ten, tenże bohater razem z Zordem Vaderem i z innymi żołnierzami trafiają do tego tytułowego widmowego więzienia, tam komiks zaczyna być takim horrorem, bardzo ładnie narysowanym, z zaskakującą końcówką dla mnie przynajmniej, bo nie, nie spodziewałem się takiego zakończenia tej historii i y, Darth Vader i Widmowe Więzienie to jest, to jest jedna z ostatnich e, rzeczy wydawanych przez, przez Dark Horse jeszcze z tych Gwiezdnowojennych z tych gwiezdno komiksów no, i dla mnie też jedna z najlepszych przy, przy okazji, po, który, po które sięgnąłem. Natomiast W Cieniu Jawina to jest pierwszy tom serii Star Wars, która się ukazywała ym, pod koniec funkcjonowania licencji w ramach Dark Horse'a. Tutaj scenarzystą jest Brian Wood. Ilustracje wykonywali Carlos Dianda i Ryan Odagawa. Generalnie historia też jest właśnie osadzona w tej oryginalnej trylogii, tam pomiędzy poszczególnymi epizodami. I Brian Wood, który wówczas pisał też, zdaje się, konana. Tak, pisał też konana i wydawał swoje, swoje autorskie The Massive. No, miał taki fajniejszy okres w swojej, w swojej, w swojej twórczości po oddzieleniu się od Marvela, gdzie pisał serię z mutantami i tam nieszczególnie dobrze mu szło. W tym Dark Horse'ie znowu, znowu się fajnie wykazywał i jedynym problemem dla mnie jest to, że W Cieniu Jawina jest yy, pierwszym tomem serii i to bardzo mocno było widać podczas lektury, ponieważ mamy takie otwarte zakończenie. Natomiast z tego, co mi wiadomo, yy, drugi tom ma się ukazać w ramach legend albo już się ukazał, a ja o tym jeszcze nie wiem. Więc, yy, więc czekam, bo W Cieniu Jawina bardzo fajnie mi się czytało, więc też jak najbardziej polecam. Yy, jeśli chodzi o ogólnie cykl Star Wars Legendy, to, to tutaj mam szczęście w nieszczęściu, Ponieważ jeden z moich kumpli to jest taki mega, mega fan Gwiezdnych Wojen i on po prostu łyka wszystko co, co tylko można, więc ty, tych komiksów też już trochę ma. No ale jednocześnie jest to osoba, która raczej działa na zasadzie dotknij niekoniecznie pożycz i wiesz najlepiej w gumowych rękawiczkach, bo bo jeszcze pobrudzisz okładkę czy coś w ten deseń ale wydaje mi się że te kolejne tomy Star Wars Leg Legends który, legendy których jeszcze nie miałem okazji czytać sobie też na drobie na razie te dwa chciałbym wyróżnić. I co tam jeszcze masz bo coś jeszcze masz na pewno. A, a Tak się składa że nie mam A nie masz. Aha. No? no to w takim razie jeszcze ja chciałbym powiedzieć o, o dwóch tytułach które nawet gdy stary kanon był kanonem, to one były poza kanonem. Ha, ha. I chodzi mi o takie... Aż taki hipsterski jesteś. O, tag i Bing kopnęli w, kamien, w kalendarz. Taka o, dwu, było dwuzeszytowa mi, miniserijka, która się, opublikowano w Polsce przez wydawnictwo Mandragora. Chyba jedyna rzecz gwiezdnowojenna opublikowana przez Mandragorę, którą dało się czytać. I opowiadała ona o dwóch takich dość dużych pechowcach, którzy wkręcili się w machinę wielkiej Gwiezdnowojennej historii i generalnie bardzo mi się podobało to nawiązywanie do poszczególnych scen oryginalnej trylogii, na przykład właśnie ten Stormtrooper, który przechodzi przez drzwi i wiemy, wie, wiemy o tym, że przez pomyłkę aktor po prostu nic nie widział uderzył hełmem w próg i, i, i został, no to właśnie w komiksie to jest to jest jeden z tych bohaterów który, jest tam taka scena, że on zakłada ten hełm i mówi, że ej, ale tu nic nie widać i właśnie dwie strony dalej uderza głową w próg, więc jest fajne, fajne nawiązywanie do tej pierwszej trylogii, do oryginalnej trylogii, o, żeby być bardziej, bardziej poprawnym i bardzo polecam. Natomiast druga rzecz to jest też końcówka Dark Horse'a i The Star Wars, czyli rzecz oparta na oryginalnym scenariuszu do epizodu czwartego. I to jest rzecz bardzo ciekawa, ponieważ pokazywała, jak bardzo różniłyby się Gwiezdne Wojny. Od, gdyby, gdyby ten pierwszy scenariusz został sekranizowany, to po prostu dostalibyśmy kompletnie co innego. I niekoniecznie dobrego, ale jako taką ciekawostkę D Star Wars też, też właśnie jestem w stanie polecić, ponieważ no to nie jest dobry komiks, absolutnie, ale jest interesującym spojrzeniem. W stylu, co by było, gdyby. Mm -hmm. I tutaj to też mogę tak w sumie polecić, ale tylko jeżeli macie naprawdę za dużo pieniędzy, a jeżeli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, to nie macie za dużo pieniędzy. Bo możecie kupić wszystko. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś swoje e, rzeczy do, do polecenia, co, po, co z, woje, z gwiezdnowojennych wojennych komiksów można przeczytać, bez bólu, jest całkiem fajne, to dajcie znać. Myślę, że przyjmiemy spokojnie jakieś, jakieś polecenia wasze. Może z tych rzeczy które ukazywać się będą w przyszłym roku. Może coś z Marvela co dotychczas mnie nie przekonało. Mówisz, seria z Dartem Waderem tak żeby mi się bardzo. Jestem ciekaw tej Doktor Af Afry. Afry jakkolwiek to się wymawia. No, nie, nie wiem nie miałem okazji sprawdzić jeszcze no, ale no cóż zobaczymy co, co będzie dalej. Mhm. Natomiast 50 odcinek. Dokładnie. Pań, panie Andrzeju. Jeźdź ja odcineczek stary, naprawdę już. <grym> 50 odcinek. Panie Andrzeju. I panie Krzysztofie. Nie, nie pokłóciliśmy się ani razu, nie pobiliśmy się i to cały czas trwa i ogólnie No. Już prawie już dwa lata. dwa lata będą. Prawie dwa lata i aż, aż się chce trochę powspominać. No, jak, nie, jak nie, kiedy jak nie w 50 odcinku, prawda? Powspominać. Dokładnie. Więc ja mam takie pytanie do ciebie, czy pamiętasz swój pierwszy komiks? Nie. Ja pamiętam mniej nie, nie pamiętam dlatego, że mam brata, który jest 6 lat starszy ode mnie, więc komiksy dla mnie zawsze jakoś były w domu. Czy to był Asterix, czy to był później tytuł z znaczy no i Atomek, czy Kajko i Kokosz, więc zawsze, zawsze jakoś komiksy się, się w domu przewijały. Czy przygody Kleksa i tak dalej, i tak dalej. Koziołki Matełki, ale jeszcze nie do końca są komiksy. Mm -hmm. Także nie, pa nie pamiętam mojego pierwszego kontaktu z komiksem. Są takie, mm, powiedzmy, kamienie milowe w, w mojej historii komiksowej, które, które pamiętam. Jest to pierwszy numer Batmana, który znaczy, mam zresztą na ścianie. Właśnie chciałbym powiedzieć, że o kamieniach milowych to sobie może moment. To zaczynaj w takim razie. Moment, bo, historii. bo chodzi o to, że ja... Y ja to pamiętam jak przez mgłę, to mi, to mi przypomina raczej siostrę. siostra mi o tym przypomniała, którą, która też swoją drogą jest 6 lat ode mnie starsza. W każdym razie a podejrzane, nie? Bardzo. W każdym razie chodzi o to, że mój pierwszy kontakt z komiksami polegał na tym, iż wracając z przedszkola, mając wówczas te 5 lat, bardzo mocno, wiesz, wy, wy, kiosk ruchu, wystawka. Wystawki w kiosku ruchu to jest... Legenda tak, I należy im postawić pomnik. Dokładnie i wiesz, jest wystawka i widzę Kaczora Donalda I ja bardzo, bardzo mocno zapragnąłem tego Kaczora Donalda, bo kolorowe, bo Kaczor Donald, bo kojarzę to z wieczorynki i tam w środku jeszcze był jakiś prezent, te kartonowe wkładki, zbuduj swój kaczogród, więc to był prawdopodobnie... Nie zbuduj swój kaczogród, był e, znacznie później, bo znaczy, ja nie nie, nie, nie, nie, nie Przepraszam, byłem, przepraszam nie. Gie giełda Kaczogrodu? To chyba też później było. Nieważne, ale znaczy, tutaj, Jeżeli słucha nasz centrum komiksów Disneya, to zaraz nas tu pewnie cholera poprawi, ale chodzi o to, Jak że... Jak miałeś 5 lat, to był który? 93? Znaczy to był raczej 94, no to 6 lat miałem, okay. bo, bo zaraz do, do tego dojdę. Chodzi o to, że bardzo mocno chciałem Kaczora Donalda, który był wtedy w, w kiosku. No i wypłakałem, wybłagałem i w końcu matka poszła do kiosku, wróciła ze spider Spidermanem. Z lipca 1994 roku i to było, i to jest komiks, który mam do dzisiaj i to jest mój pierwszy komiks ever. I tak oto zostałem skrzywdzony. latek dostał komiks o tym, jak Spider-Man tłucze się z pumą na narkotycznych wizjach w jakichś górach, wszystko rysował sal, sal, e, buse, buskima, jak busker, bustem, no tak jak mówisz. E, I... E, no, potrzebowałem ładnych kilku lat, żeby w ogóle skumać o co chodzi w tym komiksie. A czytałeś za dzieciaka zabójczy żart? Bo mhm. tak wracasz po latach do zabójczego żartu, jest tak, inaczej to pamiętam mhm. <laughs> zdecydowanie. Nie, nie, jeśli chodzi o zabójczy żart, to to, to to jest zupełnie inna sprawa, ale ten mój pierwszy, pierwszy komiks to jest właśnie Spider-Man 0794 z okładką, gdzie stoi Puma nad rozszarpanym Spider-Manem w czarnym kostiumie. Byłem mega zawiedziony, bo w środku nie było czarnego kostiumu przez dłuższy czas, ale no nie, nie, kompletnie nie zrozumiałem tego komiksu wówczas, ale to było takie uuu, i tak się zaczęło więc to jest taki mój, mój pierwszy komiks i ja tego nigdy nie zapomnę, swoją drogą mam go do dzisiaj on jest w folii, on jest z tekturką, on jest chyba w pięciu częściach ale jest jako ten sentyment, że wiesz, mam, mam ten swój pierwszy komiks do dziś i, który, i strasznie się z tego cieszę, że go mam natomiast jeśli chodzi o kamienie milowe oddaję Ci głos Pierwszym kamieniem milowym, który tak, tak bardzo pamiętam, to jest e, właśnie e, Shadow of the Bat, numer chyba 797? Tak? Widzisz tam? Mhm. Tak, tak, tak, dokładnie. E, nie wiem dlaczego, to jest po prostu komiks, który jakoś zapadł mi w pamięć, później niestety gdzieś mi przepadł, jak to część komiksów z dzieciństwa wszystkim. Nadszedł ten jakiś dzień, w którym o, o, o one odeszły. Mhm. I, ale odkupiłem go sobie. I mam to szczęście, że mam na nim podpis Alana Granta, który był scenarzystą tego komiksu. Jak mu powiedziałem o tym, że to bardzo dobrze wspominam ten komiks, bo to jest pierwszy komiks z Batmanem, który mi kupił, tata, to powiedział, że przeze mnie czuję się staro. I. No. A Alan Grant, wspaniały człowiek. Ale podpis. Ja, ale je, je jest podpis. No, Jakoś mam gigantyczny sentyment do, do tego komiksu. Do tego i do Galery Obelixa. Mhm. Nie wiem dlaczego. W galerze Obeliksa był jakieś naklejki. Może dlatego mi to zapadło bardziej w pamięć. Mogliby. Albo dlatego, że mieliśmy dwa tomy w domu. Jeden był dla mnie, drugi był dla mojego brata. A taki twój pierwszy, twój, twój komiks. Tak, to to był mój, tylko mój pierwszy Asterix. Aha. Natomiast jeśli chodzi o mój taki pierwszy kamień milowy, który jestem w stanie sobie przypomnieć, to rok z małym okładem po, po pierwszym komiksie. Czyli dość szybko mi poszło. Mianowicie Superman 895. Mhm. Śmierć Supermana i komiks i czarna okładka. czarna okładka z krwawym czerwonym znakiem Supermana. I to było dla mnie kolejne takie uuuu. Bo kto by się spodziewał, że można zabić Supermana. No. I wtedy dzieciak jakim byłem, no wiesz, absolutnie w to uwierzyłem. I dlatego się zastanawiałem, dlaczego w ogóle jest zapowiedź kolejnego numeru. I, no i sama ta historia z Doomsdayem, no wtedy przy, przypominam, 95, 7 lat miałem, no to jak się tłukli przez 48 stron i po prostu krew, flaki, no, flakinia, ale no, krew i, i efekt finalny tego pojedynku, no to było takie coś wow. Absolutnie wow, i to na mnie zrobiło dużo większe wrażenie niż na przykład. Mniej więcej w tym samym czasie, chyba nawet nie wiem czy nie ten sam miesiąc, bo TMS, Semi, kto sobie tak zgrał um, pojedynek Batmana z Bane'em w, w, w Nightfallu. No? W Nightfallu bo być może to był ten sam miesiąc nawet, nie, nie jestem w stanie sobie teraz tego przypomnieć, ale to nie zrobiło na mnie aż takiego wrażenia. no Pewnie dlatego, że Batmana podczas ale przeżył, a Superman jednak cholera umarł. Nie? i to było takie wow, że, że wiesz, oprócz, że mogą być niekoniecznie happy endy w, ko w komiksach super i to też mi tak bardzo mocno utkwiło w pamięci na tyle, że y, dzisiaj mam i ten komiks na, na półce, co prawda to jest jeden, jedna z tych rzeczy, która magicznie zniknęła i musiałem ją sobie odkupić, ale mam i y, y, y to, i y to wydanie, mam oryginalne wydanie, tam, nie wiem, piętnasty dodruk, ale, ale no, z, z DC Comics, no, mam y -hmm. wydanie z wielkiej kolekcji komiksów DC i po prostu. no Sentymencik jest. To nie jest dobra historia, jakoś szczególnie dobra, jeśli, jeśli chodzi o moje dzisiejsze spojrzenie na nią, ale z powodu sentymentu tkwię tkwie i tkwię w niej i mam już no, trzy wersje tego, tego, mhm. tego tytułu. Jakiś kolejny to, co mi się teraz przypomniało, w sumie prawie o tym zapomniałem kiedyś, miałem mega fazę na Spider-Mana. Strasznie się jarałem Spidermanem. I w Empiku, wtedy jeszcze w Czeladzie w M1 był Empik, który był czymś o, ho, ho, kurde Empik, tyle rzeczy tam było. Mm. Mieli, pamiętasz stare pudełka na gry, te które były takie mm -hmm. tak, big tak. box, super sprawa, mieli e, taki program do robienia filmów animowanych ze Spidermana. I, oh. i e, wybłagałem to chyba na urodziny i już go nie było. I rodzice mi e, kupili te, taki program do robienia właśnie filmów animowanych z Batmana, gdzie były modele postaci e, z The Animated Series. Mm. I wtedy uznałem, że wchodzi Spidermana, <grym> że Batman faktycznie jest najlepszy. I po prostu godzinami siedziałem w zestawie, była płyta, mm. gdzie miałeś wiesz, różne tła, które były faktycznie w animacji. Miałeś różne postaci, które... W sumie takie gify nakładałeś, że ktoś mógł przechodzić i tak dalej. Mm -hmm. I w zestawie był mikrofon, że mogłeś nagrywać e, dź, dźwięk do tego. Stary, to była taka zabawa. Może te, od tamtego czasu też bardzo chciałem filmy robić. Tak, Ale nie myślałem o tym w ten sposób. A, wszystko wino Batmana. Tak, ale wtedy wiesz, wtedy wiesz już Spiderman. <śmiech> Mam tu gdzieś? Tylko Batman. <śmiech> okay. I tak zostało. To też było, to też było dla mnie... Bardzo, bardzo ważne. Mm -hmm. I przy okazji, jeśli już jesteśmy przy, przy tej animacji, powrót ze szkoły. Ze szkoły wracałem do babci: Polsat. I Spiderman. No, znaczy, Spider znaczy batman Batman <laughs> chyba leciał na dwójce. Nie, nie pamiętam, tam gdzie leciał. Mm -hmm. Pamiętam tarczę Warner Brothers, za której pojawiały się światła sterowca i mm -hmm. kosmos to. Było. Dokładnie. I tutaj też. Wa chyba warto wspomnieć, to już na pewno na Polsacie się ukazywało, czyli Batman Beyond. A Pod, najlepszy pod, pod, pod polskim tytułem Batman 20 lat później. Tak, ponieważ 40-latek też miał taki tytuł, to uznali, że będą kontynuować tradycję. Okay. 40-latek Beyond. Oh yeah. Natomiast jeśli chodzi o kolejne takie moje kamienie milowe, to tutaj będzie takie The Rise and Fall of Krzysztof Tliński, prawda? Czyli rok 98. Zamknięcie Spidermana polskiego przez TM Semik, i to było w tym momencie takie bez sensu. Koń, koń, koń, kończę z komicami walić to, nie? I e, o dziwo utrzyma. I to był moment, w którym w magiczny sposób moje, połowa moich Semików zniknęła. E, natomiast e, wytrzymałem w tym postanowieniu prawie 3 lata. I to mhm. dzisiaj to jest dla mnie kosmos, że wytrzymałem 3 lata, bo gdzieś tak pod koniec roku 2000, czyli 2000, 2001. Udało mi się przekonać samego siebie, żeby sięgnąć po komiks z alienami, który wydawał TM Semic, i to chyba było Aliens Anioły Apokalipsy. Więc on wtedy nie był nowym, nowym komiksem, tylko gdzieś go tam z drugiej ręki kupowałem. Przynajmniej tak mi się teraz to kojarzy. I Aliens Anioły Apokalipsy, charakterystyka tego komiksu była taka, że spieprzyli okładkę. I ten alien, który był na okładce, był w zielonym kolorze, bo coś się porąbało przy, przy druku. No, TM-semik, no to, to, to były był ma magiczne działa? czasy wtedy. No, ale to był tytuł, który przeczytałem i to było takie, uff, wow, ale to jest fajne, przecież, że z alienami można zrobić coś tak fajnego jak Alien kontra Predator z 94 też od TM-semika, czy Batman kontra Predator, fajne, fajne, to były komiksy. No, ale ten y, Alien z Anioła Apokalipsy to był pierwszy komiks po długiej, długiej przerwie po którym stwierdziłem wracam I'm back. No i w tym momencie właśnie już był już raczkowała Mandragora, znaczy nie raczkowała, już tam była Mandragora. Egmont miał klub świata komiksu i też właśnie Helboje y chyba się wtedy zaczynały. No i od aniołów apokalipsy aliens wróciły. Tak, już bardzo mocno. No i trwa to do dziś. Kolejne takie wspomnienie to jest y tak naprawdę mój pierwszy w życiu zakup czegokolwiek przez internet mm -hmm. to były komiksy. To był bardzo skomplikowany zakup, ponieważ babcia musiała podnieść telefon i mi rozłączyła. Tak <głos> jak miałem kupić. Kupiłem wtedy pierwsze wydanie Powrotu Mrocznego Rycerza, mm -hmm. kiedy byłem zdecydowanie za młody, żeby ten komiks przeczytać. Ale to był Batman, więc waliś to, trzeba, trzeba było to kupić. Za jakieś wtedy dla mnie kosmiczne pieniądze, na które strasznie długo odkładałem, kupiłem tego Batmana i... Co to było? Zielona latarnia, opowieść Gan Ganeta. I wtedy tak średnio znałem Zieloną latarnię, ale ten komiks bardzo dużo zmienił. Później było bieganie po antykwariatach i wyszukiwanie szmaragdowego świtu po polsku, który się ukazywał w samiku. Mhm. I pamiętam, że mama mi pomagała wypełnić, bo powiedziała, że jak sobie kupiłem to mam sobie sam za to zapłacić i pomagała mi wypełnić przekaz pocztowy. I to, za, to była dla mnie czarna magia, po prostu wpisywanie tego przekazu, wypełnić go i później musiałem iść na pocztę i w okienku zapłacić za komiksy, które zamówiłem. Później czeka, czekałem oczywiście jak przy drzwiach na, na listonosza, odkąd tylko wysłałem. Więc to te, też jest takie moje komikse w, wspomnienie i pierwszy chyba tak naprawdę tak samodzielnie kupiony komiks, że przejrzałem, wybrałem co bym chciał. I zapłaciłem za to yy, mm. sobie z kieszonkowego inaczej niż wiesz, w kiosku i tak dalej, tylko już internet to wiesz, pozwala ci przejrzeć, o czym komiks jest, i tak dalej, i tak dalej. Mm. No ja to z kolei, jeśli już chodzi o tego typu wspomnienie, to pamiętam, że mój pierwszy zakup nie przez internet, ale zakup nie w kiosku, to, był, to były Pokemony od e, JPF. u mm -hmm. Bo pierwszy tom był, pierwszy tom, ten pierwszy. Po, powiększony zeszyt. Był dostępny bez problemów w księgarni, w której wówczas kupowałem mangi. Drugiego zeszycioru nie było. Trzeciego też nie było. Czwarty znowu się z jakiegoś powodu pojawił. Ja bardzo chciałem mieć ten drugi i trzeci, więc to było wypełnienie blankieciku, który wówczas był w każdym komiksie z JPF-u. O kurde. No, no i, też, i też wizyta na poczcie i, i, i wysyłanie tego. To były czasy tak bardzo straszne, że wtedy kupowanie mangi w Bibli o, ja, ja, ja. w księgarni y, Dragon Ball kosztował 13 zł za tomik, a wysyłkowo kosztował 16 chyba. Bo było 13 plus wysyłka i tam nie było żadnych rabatów rzędu 30% jak no, jest no, dzisiaj, no. więc to wtedy to wysyłkowo się bardzo nie opłacało. prawda? No ale pomimo mieszkania w, nazwijmy to umownie dużym prawda, mieście, jakim jest Zabrze, no nie było, y, nie było dostępu do y, tych, tych tomów Pokemonów, więc to pamiętam taki mój pierwszy Pierwszy zakup nie w, nie w kiosku, nie w, nie w księgarni. Natomiast e, jeśli chodzi o kolejny taki właśnie kamień milowy e, dla mnie to pamiętam, nie pamiętam który to był dokładnie numer, ale e, świat komiksu magazynu montu, który no, nie odżałowany był e, jak dla mnie. By, hmm. Był taki moment, że pod sam koniec swojego istnienia przedrukowywał e, artykuły z The Wizarda. I było w czasach kiedy Wizard jeszcze istniał. Dokładnie tak i w jednym z numerów było y, top 100 w, amerykańskich komiksów ever nie? i to ta lista jak dzisiaj sobie ją przypomnę to jest mega śmieszna bo tam gdzieś na drugim miejscu zdaje się był ultimate spider-man który jest komiksem bardzo dobrym ale no, nie drugim komiksem ever amerykańskim w ogóle. Niemniej mm, swoją drogą zabawne jest to że z tej setki jak tak ją przez mgłę pamiętam to dzisiaj dzisiaj po polsku się ukazało chyba prawie no większość zdecydowana większość tej setki. No ale poznałem wtedy takie tytuły jak Bone, które mi w ogóle wtedy nic nie mówiły, ale najmocniej utkwiło mi w pamięci The Authority i Planetary. No tak, co się później przełożyło na słynną miłość Krzyśka do Wildstormu. Dokładnie tak, a od Wildstormu do Imidzu już była bardzo bliska droga. No i właśnie gdy to był już czas, gdy internet już, już był, co prawda jeszcze nie tak mocno dostępny jak dzisiaj, ale już był. Kafejki internetowe, te, tego typu rzeczy. I tak odkryłem Allegro i na Allegro pamiętam, znalazłem właśnie jakieś stare Authority, znaczy stare. Wtedy to były świeżo ze Stanów sprowadzone, ale no, mój, pierwszy, mój pierwszy zakup przez internet to, był, to były zeszyty e, ze Stanów. Jakieś właśnie przez Allegro kupowane i pamiętam to jakiś, że tam na pewno było House of M. Pierwszy numer, więc to było no kurcze. No. Miałem dostęp do internetu znacznie później niż w rówieśnicy, że, że tak to ujmę, ale tam pamiętam właśnie było House of M, parę, parę jakichś Supermanów i właśnie The Authority i Planetary, losowe numery totalnie, bo nic mi to nie mówiły tam numerki na okładce, ale od tego się zaczęło, od tego się zaczęła moja miłość do Wildstormu. Mhm. Więc to też myślę, że jest taki kamień milowy. Ja jeszcze bardzo dobrze wspominam czas dobrego komiksu. I to, były, to, to było gimnazjum mhm. i w piątki wychodził. Tak. I pamiętam, że w piątki miałem przez jakiś czas na drugą lekcję i zawsze przed szkołą Big. do kiosku. Jeszcze była wtedy teczunia w kiosku. Tak. I zawsze komiks i w gimnazjum na przerwach. Wertowanie czy to była tam, e, jak się ten kretynizm nazywał, Soul Saga, czy to był Street Fighter, czy to byli X-meni. Mhm. Mega, mega to chłonąłem i to strasz, strasznie mi się podobało. I też w sumie trochę połączone z tym jest e, ImaGo w Katowicach. Oh. W czasach swojej świetności mekka m, dla mnie komiksu. Mm, przez, I ta, tam było pierwsze, pierwsza styczność, jakby z takimi e, polskimi komiksami, które nie były właśnie kleksem i tak dalej. Bo tam w ImaGo kupiłem pierwszego likwidatora. Wimago kupiłem wiecznie nieodżałowaną ursynowską spec do rozwałki. Bracia kowalscy. O, to, to w, ostro. ostro było. W wilku. Uh -huh. Więc, no, wspaniałe rzeczy, tak naprawdę. I kawał historii. A skoro o wilku, to też nie można nie wspomnieć o produkcie. O wilku. A, no tak, no i produkt faktycznie. Tak, no produkt. No, oczywiście. Klątwa, o której wspominaliśmy chyba kilkadziesiąt numerów temu, no produ produkt widziałem, że jest w kiosku i w sumie są tam komiksiki, ale rzucają mięchem i w ogóle yy, polski komiks, nie, super bohaterowie forever, no ale któregoś pięknego dnia się w końcu zdecydowałem na produkt i to był chyba czwarty numer od końca. Więc, więc standardowo, jak się czymś zainteresowałem, to musiało to w końcu zaraz paść. No ale tak, ale produkt. To twoja wina. O kurde, przepraszam. No ale tak, ale produkt, jak w końcu zdecydowałem się sięgnąć, to też było takie wow. I od produktu zaczęło się też moje wertowanie szerszej oferty niż, niż tylko super bohaterowie, nawet jeżeli w takim dość nietypowym wydaniu jak, jak Wildstorm. Mhm. No i tak właśnie się zaczęło moje mm, zainteresowanie właśnie tytułami polskimi, które nie, nie tylko te tytuły poruszane w, w produkcie, ale też właśnie takie szersze spojrzenie na rynek. Mniej więcej też w tym momencie miałem swoje pierwsze łącze internetowe, tak odkryłem właśnie różne strony typu e, WAK, no, czy, czy no, no. Ojku, jak to się nazywało, karton? Nie, karton. Wrak, wrak, o, też, mm -hmm. był, też był wrak jeszcze, ta m, legendarna strona. No i ta, tak zacząłem właśnie dużo mocniej łapać się, na tym, co, łapać się w tym, co się ukazuje na rynku. I to co prawda były wówczas czasy, gdy większość rzeczy od Egmontu na przykład kosztowała, tam albo je 24,90 i to się wydawało tak kosmicznymi pieniędzmi. A gdy jeden z tomówka z wyszedł za 79 zł, to to się wydawało tak mega drogie. No, dzisiaj się już z tego śmieję, troszeczkę sam. No, tro trochę tak. U mnie te komiksy się tak przewijały przewijały, tak właśnie. Hellboy, którego brat przyniósł, wiesz, zawsze było, że o, fajnie, ale nie było takiego, wiesz, gigantycznego za zainteresowania i poświęcenia się temu. Aż przyszedł tak naprawdę 2009. I. Wtedy kupiłem sobie chyba kilka zbiorczych wydań w jakimś sklepie internetowym po angielsku. A później przyszedł czas na pierwszą MFK w moim życiu. Twoja też chyba pierwsza MFK z 2009, nie? Tak. Peter, a, Peter Milligan. Dokładnie. I miesiąc później DC Multiverse. I tak zostało. Mhm. Znaczy już nie z DC Multiverse, bo tam nic nie robię. <laughs> Ale. <głos> ale no od tamtego czasu trwam. Natomiast jeśli chodzi o taki komiksowy internet to ja pamiętam, że najpierw przez przypadek totalnie odkryłem Avalon. W czasach, gdy Avalon był tylko i wyłącznie o X-Men. Dzięki Avalonowi dowiedziałem się też o Spider Man Online, o Batcave, które już wówczas wtedy funkcjonowało. DC Multiverse jeszcze wtedy nie było, ale funkcjonował na przykład Blok o Tytanach. E, autorstwa Joea, prawda? Ten... Jo Joe nie robił A, o. Nie, o Green, Green, Ar Green Arrow, tak, tak. No to o Tytanach to chyba, chyba Robin robił wtedy. <stans> <stans> ale, albo, albo, i, albo i coś mylę. Ale tak, ale zacząłem poznawać też ten komiksowy internet, właśnie ten taki bardziej fanowski, nie, nie serwisy informacyjne typu WAK czy wrak. Ale też te serwisy bardziej fanowskie i pamiętam, że... Ale Joey w ogóle ile on miał lat, jak zaczął tego bloga pisać? No się, chyba z 12 albo jakoś tak. No, no ale chodzi, chodzi mi... I on już wtedy dużo lepiej pisał niż większość osób, które ma, są totalnie dorosłe i pokończyły ileś tam szkół. Kurczę, nie? Więc dla mnie to jest w ogóle kosmos. Jeśli ktoś pamięta streszczenia sprytka... Zachęcamy do zgłaszania się w komentarzach. Tak, to, to, jest, to jest kosmos. No ale tak, je, je, jeśli pamiętacie, to, da, to dajcie znać. Natomiast pamiętam, że gdy DC Multiverse wystartował bo ja zawsze byłem bardziej pro-DC niż, niż, niż pro Marvel. Ja od czasów w płyty z Batmanem. Aha, okej. Okay. Ja mam tak, że ten pierwszy komiks ze Spider-Manem był taki wow i w ogóle wiesz, pierwszy komiks to jest już, już na zawsze mi to zostanie, że ten Spider-Man był tym pierwszym, ale gdy mocniej sięgałem w Semika, to Batman i Superman mi się bardziej podobały zawsze. Więc gdy wystartowało DC Multiverse jako takie, ja wtedy pamiętam chyba gimnazjum kończyłem albo, albo byłem już w technikum, kurczę nie jestem w stanie w sobie teraz tego odtworzyć, ale powiedziałem sobie, że ok, zaczną się wakacje i ja się tam zgłoszę. No i zostało do dziś i zostało do dziś i z każdym rokiem jest cholera coraz gorzej. Znaczy coraz gorzej, coraz bardziej mi odbija na tym punkcie, ale nie uważam tego za coś szczególnie złego, ale nie jestem w stanie teraz teraz powiedzieć dokładnie ile to już jest lat, bo kompletnie tego nie pamiętam. No ale od momentu przystąpienia do DC Multiverse jakoś tak to się mo mocniej rozkręciło i, i, ta, i tak skończyliśmy tutaj, prawda? Między I w sumie też przez giełdę komiksów w Gliwicach, bo tam, tak tam się... się pierwszy raz spotkaliśmy fizycznie. Dokładnie, tak. No to jedna z dwóch odsłon tej giełdy, która się w ogóle odbyła gdzieś, tak? gdzieś tam na czarnym, prawda, na czarnym krańcu tych Gliwic, w jakiejś szkole podstawowej, trzy stoliki wystawione. Mm. Ale, ale tak, ale tam się, tam się poznaliśmy. Mm. Pamiętam, że dużo osób też tam miało swoje stoliki żeby pokazać co mają, a nic nie było na sprzedaż. Dokładnie tak tak, tak, tak tam było. Ale moja pierwsza MFK, właśnie na, nasza pierwsza MFK, ka tak, to, chociaż się nie znaliśmy tak, wtedy. Tak, tak, tak, to pamiętam. E, nigdy tego nie zapomnę, bo pojechałem tam mając w kieszeni jakieś chyba 150 zł. Ja zakładałem, że ja za te 150 zł nie tylko sobie opłacę bilety kolejowe w obie, w obie strony plus nocleg, który miałem wtedy załatwiony, ale jeszcze mi zostanie coś na kupienie komiksików. I z pierwszej mojej mf wróciłem z dwoma Semikami, za które zapłaciłem bodajże 20 zł i uważałem, że są mega przepłacone, ale ich bardzo wtedy nie miałem, znaczy bardzo je chciałem, a ich wtedy nie miałem i to, to, to były moje wrażenia z pierwszej MF-ki, gdzie pamiętam, podchodzę do stoiska Multiversum, wtedy bardzo młodego sklepu i biorę yy, do ręki, tam właśnie nie pamiętam, czy to było coś z Wildstormu, czy coś mówiło, super, fajnie i tam z tyłu patrzę cena, 60 zł, nie? Za, za, ten, za wydanie zbiorcze, 100 stronicowe. I wow. Wtedy się dowiedziałem, że na festiwalach e, są ceny, znaczy wtedy były ceny festiwalowe. I nie oznaczało to 30% rabatu od ceny układkowej, tylko raczej 30% dodatku do ceny układkowej. Ja z pierwszej MF-ki wróciłem ze skinem podpisanym przez Miligana mhm. i z życiem w obrazkach Willa Inznera. No to, to fajnie. No, a ja po prostu kompletnie nie robiąc researchu pojechałem z drobnymi i, i miałem na bułkę, i tam w sumie tyle. Pamiętam też MFK, na której pojechałeś, na którą pojechałeś pod koszulce i kurce, bo uznałeś, że w sumie u nas jest ciepło. Bo u nas było ciepło. To, że w łodzi było 5 stopni, to jest inna sprawa. O, no, najlepsze wspomnienia. Mhm. No i tak, tak jakoś zostało i zaczęło się toczyć. Później wielokrotnie u. Kolasa, pozdrawiamy Kolasa, jeśli nas słucha. Wielokrotnie się przewijały pomysły właśnie podcastu. Kiedyś nawet mieliśmy ten pomysł na telewizję śniadaniową. Nie pamiętam jak bardzo no, wtedy. Ja, ja myślę, że część osób w ogóle nie pamięta tego pomysłu. A tak, no to nie wątpię, mm -hmm. zwłaszcza po tym jak spała w nie swoim łóżku. Ale e, no... Pomysł na telewizję śniadaniową był bardzo zaawansowany. Niektórzy nawet byli skłonni to robić, dopóki rano nie zapomnieli o tym. Ale w sumie podcast, to o, o nim rozmawialiśmy mega długo. Tak, zrobimy, zrobimy, tak Wiesz, mówicie od trzech lat, że zrobimy. Ale co roku w Łodzi było, ej, to kiedy robimy podcast? Tak. Za, no i w końcu... I w to. końcu się ogarnęliśmy, zajęło to chyba cztery lata, ale... Ale jednak jest. Ale teraz już prawie dwa lata. Dokładnie. Regularnie. Regularnie. I za dwa tygodnie... W Sylwestra też, mm -hmm. też się usłyszymy dokładnie i zrobimy sobie podsumowanie roku bo to nie możemy zmarnować takiej okazji żeby w Sylwestra nie, nie zrobić podsumowania roku. Co prawda wątpimy, czy ktoś nas będzie słuchał w tego Sylwestra, ale nowy rok jak najbardziej. Jak najbardziej jako remedium na kasa, czy coś w ten deseń. Dokładnie. Natomiast co, na dzisiaj już będziemy kończyć, powspominaliśmy Dokładnie. sobie. Tych wspomnień byłoby dużo, dużo więcej. Może, może kiedyś jeszcze do tego wrócimy. W setnym. No, na przykład. Ale ten. No więc, jeśli Wam się podobało, dajcie znać, dajcie jakiś znak w komentarzach, jeśli coś powiedzieliśmy nie tak, albo zgadzacie się z nami, lub cokolwiek. Albo polecić jakieś komiksy o Mandalorianach. Dokładnie tak. I my słyszymy się za dwa tygodnie w odcinku 51. Podsumowanie roku. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.